Cześć, witajcie w szesnastym odcinku podcastu Gierkowcy. Dzisiaj ze mną po dwutygodniowej przerwy, przerwie jest Hubert. Cześć. I Dominik. Hej, hej, klasycznie. <laughs> Diany znowu z nami nie ma, bo wakacje i odarnia rzeczy do Diana, dom. tęsknimy za tobą, gdzie jesteś? No właśnie. Przez ciebie zginiemy. Mamy nadzieję, że będzie w przyszłym odcinku, ale to też się, się zobaczę. Czyli już wiemy, że będzie 17 odcinek. Wow. No wiemy. Dobrze to wiedzieć. To. Słuchajcie, ja, mamy watację, mamy tylko trochę lekko posłuchę. Znowu. Teraz niedawno była beta, tylko jest technical test Titanfall 2. Tak, to jest najświeższy chyba news jaki mamy. Właśnie, gdzie go dorwałeś? Gdzie go tak to taka fala, bo no ja nie jestem na bieżący całkowicie. Uwaga, to było tak. Technical test był i będzie jeszcze jeden przeprowadzony, bo będą dwa. To, weekendowe, ten, to są weekendowe testy, to są przeprowadzone na PS4 C i Xbox One i oczywiście PC niestety musi poczekać sobie trochę do, aż do oh premiery. Yeah. Nie żałuję, Dobrze im tak. Dobry, nie żałujemy. Tak. Nie nie, nie patrzymy, jak to wygląda na PS4, bo... Ale z tego, co widziałem, to chyba tam tylko na kodach było. W sensie był kodzik i on ci pozwalał grać, a później chyba było dla plusowiczów, bo na pewno dla goldowiczów był for free. To po prostu pojawił się w sklepie zwyczajnie. Zwyczajnie się pojawił w sklepie, ale trzeba było mieć golda. W ogóle, żeby grać online w to, to trzeba mieć golda, a oni sobie to tak jeszcze wymyślili oddzielnie. Bo chyba cię ty chyba aktualnie jesteś tak zwany goldless. Tak, ja nie mam Golda. Stwierdziłem, że nie będę przedłużał na razie, bo nie ma nic fajnego z giery. Dramatyczna decyzja, ale jak to, jak to? Jak ty w ogóle żyjesz teraz, nie grając przez internet? No ja, powiedz, jak to jest? Bo się na singlach aktualnie. I tak i tak no. bym nie grał, nawet jakbym miał Golda. Dobra, ale ja z Dominiciem chwilę sobie podraliśmy. Nie razem. Niestety nie, nie, raz. nie razem, nie udało nam się razem, ale odraliśmy tak czy siak Titan 2. w sensie tą betę. I ograliśmy także pierwszą część wcześniej nie? Wtedy graliśmy już razem. Tak, ja mam cały czwarty poziom, po prostu jestem taki programacz <grymne> Titanfalla, że szok. W becie chyba osiągnąłem wyższy tryb No i muszę przyznać jedną, jedną bardzo złą rzecz. To jest Titanfall 1 w ładniejszej grafice, ale nawet ma masę rzeczy, które są bardziej, żeby powiedzieć, skażyłalowione. Są, są po prostu zrobione niektóre, w cudzysłowie, moduły pod nowych graczy które mogłyby się po prostu nie spodobać w to, co było. Ja się przyzwyczaiłem do jedynki i mi się podobało. Na przykład Rodeo na tytanach było dużo ciekawsze moim zdaniem, bo trzeba było strzelać w ten cały kor, żeby coś się działo tytanowi, a teraz po prostu włazisz na tytana i odpala ta katcenka taka chwilowa, czy tam skrypcik, tak? O, i to jest słabe. Ten cały tytan mówi, dzień dobry, masz gościa przyczepionego. Ja w ogóle nawet próbowałem go strząsnąć, ale się nie da kupię. Chciałbym, bym przeszedł pod jakimś mostem i go tak zsunął z siebie. Czyli ktoś wskoczy na ciebie i ty nie masz wyjścia? I... Nie, on wskakuje na ciebie, odpala mu się strypt, wrzuca ci, nie wiem, granat, cokolwiek, coś się nie dzieje koniec. i ty tylko dostajesz info, że ktoś jest na swoim tytanie i nagle ci spada pasek życia, tyle. Świetno. Mm, świetne Super. znaczy tytany to jest po prostu kolejny FPS. No. Naprawdę, nie wiem, czy, czy to przeżyje w zalewie tych takich większych marek. To ja one. tam z tego, co patrzyłem na różnych no. naszych tych grupach, dużo Czekam. osób jest zajaranych, ale to są głównie osoby, które z wcześniej nie miały specjalnie wiele wspólnego, głównie dracze PS4, chociaż jest trochę osób z Xboxa One, które mówią, że im się bardzo podoba. Ja, ja mogę powiedzieć szczerze, że po tej becie nie jestem ośmiana zajarany to Titanami, ale jak będzie na promo, to, to pewnie kupię. Ja, dla osób, które mają jej akces, to i tak wszyscy poczytają, aż będzie w jej jak. Tak. <słyszy> No to może długo potrwać, jak sądzicie. Pewnie... Półtora roku, tak jak znam i albo rok. No. Znaczy, tytany pierwsze też kupiłem w jakiejś promocji super późno. Naprawdę. Bardzo, bardzo późno. No, no to, znaczy, tam tam to nie jest. Tak, to, to, to, to, ja, dla mnie to nie jest ta zdrad, którą, którą muszę mieć to jest, mam pierwsze tytany, które są super znaczy ładnie ta część druga wygląda muszę przyznać, Jeszcze taka wygląda, bardziej wygląda, wy, wy, wygląda ładnie, to, to trzeba przyznać naprawdę, naprawdę ładnie wygląda i nawet całkiem spoko chodzi, nie, nie widziałem jakichś dropów tlatek, nie, nic nie miałem atlata jest właśnie techniczne. no bo, właśnie, jeżeli chodzi o technikalia to było bardzo dobrze, ale nie do końca, bo mam pewne zarzuty okazuje się, pograłem bardzo mało może za dwie godziny tak naprawdę, bo mi jakoś nie ciągnęło powiem szczerze, a jakoś nasza ekipa Multi jakoś chwilowo jest zahibernowana w rozjazdach i, i jakoś nie bardzo mogliśmy I, się i spotkać. I nie ma dywizji. Znaczy dywizji, a czy pewnie gdyby trzeba było pogryć, pewno by się znalazła chętna osoba. Na pewno wiadomo o kim mówimy. <grym> on też wie, o kim mówimy, jeżeli będzie słuchał. A czy ja mogę powiedzieć o tym, co było naprawdę dziwne? No, ty, ty, co było nie tak. Przede wszystkim nie udało mi się pograć z tą tajemniczą osobą razem, mimo że próbowaliśmy. Raz, że na tym naszym cudownym perwiu nie działał voice chat, więc... O. Tak będę mówił tak śmiesznie, ta osoba nie mogła startować Oj, tego... O, o, po, powiedzmy szczerze. próbowałeś drać z naszym kolegą Robertem, który tak, na sobie tak, pozdrawiamy. Chciałem to jak najpóźniej powiedzieć, ale się nie udało. No i próbowaliśmy, nie działał w ogóle invite. Po prostu hmm. można było sobie klikać do woli. Raz udało nam się być w jednej grupie w tak zwanym party i to w zasadzie wchowywali go z tego i, i, i nic z tego. Mimo, że byliśmy w jednej grupie na live Nie wiem, nie wiem. Albo to jest wina tak naprawdę tego już... Albo technika testu, preview. albo preview, albo różne tak. rzeczy może być. Akurat nie jesteśmy tak. w stanie tego ocenić bezpośrednio, no bo właśnie posiadasz preview, nie? No nie no właśnie ja już żałuję trochę, że to mam, bo, bo nie odczuwam jakichś potrzeb bycia testerem tego wszystkiego, a naprawdę są problemy. No to Jednak weź to spotyć, że nie chcesz być. No bo ja, ja korzystam, bo jestem wielkim fanem bycia testerem i sam testuję masę rzeczy, skambagów sam po prostu. Z własnej czystej ciekawości i, i chęci. No tak, ale nawet na przykład ten sklep dobrze nie działa. Na przykład u mnie sklep tak zamula, że, że nic nie, się nie to, co, nie wczytuje. no i z tego dajesz, feel, że coś ci w tym i w tym momencie, nie wiem, coś ci mhm. wywaliło, podajesz scenariusz przejścia i tyle. Znaczy, mnie najbardziej wkurzają codzienne aktualizacje praktycznie, które zajmują 30 minut z włączenia konsoli. Chcę sobie nie coś Nie u mnie tego nie w... ma. Konsolę. U mnie się naprawiło. Ale czekajcie, jeszcze o tym preview możemy tak dwa słowa. A można wycofać się z preview bez orania systemu? bo e, można. Nie wydaje mi się. można, można. Kiedyś nie można Wycofujesz było. Wycofujesz się i w momencie do... Dostajesz normalizacji po, po prostu. Tak, tak, tak, i I Ale ten content nie umiera na konsoli. Nie. Tak, wszystko co tam było jest? Nie, nie. W momencie nie. No, nowego update'u, tego oficjalnego, dostajesz go i jesteś, masz czysty system wtedy. Tak. Mhm. Rozważę w ogóle powrót do takiego casualowego systemu. Naprawdę. No ja, ja, ja jestem teraz w tym w tym preview. Je, czetam, czetam aż wejdzie jedna zmiana do preview, o której wiem. jest to włączenie dźwięki i włączania i wyłączenia Xboxa. Będzie można w końcu się tym zająć i je albo wyłączyć w ogóle, albo przełączyć sobie, żeby były właśnie tak, jak jest teraz, że nieważne czy włączasz spada, czy dotykając, coś ci się włącza dźwięk. To jest no albo super. tak jak było przedtem, nie? Dźwięk się włącza, wtedy jak się patnie tylko na samej konsoli, a spada nic, nic nie. Mi się to akurat podoba. Mi się nie podobało nie w zaraz, zaraz, zaraz, Bo ja próbuję zrozumieć o co chodzi, jak to pat się odzywa. Nie padł, no, konsola. konsola się odzywała. Jak teraz w, hmm. masz, masz to preview, to jak uruchomisz spada, to konsola daje dźwięk, że się włączyła. a Racja, jest tak, jest fakt. A wcześniej było tak, że jak włączyłeś spada, to na nic, nic się nie... Było cicho, ty, to, tylko się zaświecało i do widzenia. A mi to totalnie nie jest potrzebne, ten, ten dźwięk. No, a to są takie drobiazgi, no, są działania ale ja lubię. to jest problem. Ja wiem, wiem, wiem, życie w ogóle składa się z drobiazgów, to jest Dokładnie. fakt. Dokładnie. To jest fakt. Ale jak już mówimy o też o, o, i preview i samych konsolach, to z tego co widziałem, całkiem nieźle radzi sobie Xbox One S i dużo ludzi go, go chwali, za, za to jaki jest. Ale jak mamy Xbox One S, to dzisiaj wyleciała info, że Sony przygotowuje PS4 Slim. Nie tylko wyleciało info, jest już unboxing i pierwsze wrażenia, i koleś w ogóle ruchemiał to na sole. A zaraz, zaraz, oni ją jeszcze zmniejszyli, to wygląda jak PS1, tak po nie widzieliście tego? Ja widziałem. Nie, nie, nie, dla mnie to jest wszystko, ja jestem do tyłu, ja żyję w takim przesuniętym czas, czasie trochę. Hubert, może powiedz jak to wygląda. Wygląda to bardzo ładnie, w sensie to jest odrobinę mniejsze PlayStation 4 i to, to wygląda, tyle. Po, po, całkowicie to matowe. jest design taki, taki jak jest, to jest mniejszy. Jest <głos> troszeczkę mniejszy. Ale czekajcie, być może oni tak naprawdę naprawili jakieś problemy typu chłodzenie, poprawili, bo wiem, że był z tym kłopot w PS4. Nie sądzę, to jest Sony. <głosy> był kłopot z tym, że jest, była głośna i myślę, że to zostało. Jak widzę ten rozmiar, że ona jest jeszcze mniejsza, to myślę, że to zostało. <głosy> no też tak myślę, że chłodzenia raczej nie zmienili, bo jest mniejsza, to nie jest tak też. Ale jest bardzo ładne, to znaczy jestem w ogóle fanem tego, jak wygląda pod spodu i od góry. Wygląda świetnie. No to wygląda, Kurczę, wygląda fajnie. Wielka szkoda, że jej nie widziałem, a teraz nie będę klikał, bo to nieprofesjonalne. Powiem, powiem jest, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie boli, jeżeli chodzi o PS4 Slim, to jest to, że ta konsola przynajmniej na chwilę obecną jest taką samą PS4, taką jak macie, no, oprócz tego, że jest mniejsza i do tego jeszcze usunęli wejście optyczne. No, ale to chyba nie jest takie potrzebne, a, wiesz jak to Masa osób znam, że lubi podłączać... Po tak, optyczne tak. To może być... To jest Lil Breaker deal bardzo breaker. często. O, no tego słowa szukałem właśnie. Ale czekaj, czekajcie. Ale jeżeli... Ja w ja ogóle ten problem chcę u siebie rozwiązać, bo jeszcze mam ciągle kłopot, że nie mogę wyjść jakby z telewizora i z konsoli, bo są tylko cyfrowe wyjścia wycieli te analogowe, które były w 360, przez adapter, ale były. I z tego, co wiem, to jak zapniesz się po HDMI, to i tak wyjdziesz z telewizora tak, pod wyjdziesz, optyku, tytuj, i mógł tyku no. Jeżeli posiadasz jakiś amplitoner, to fajniej jest lecieć po cyfrowym optikalu. A, czyli mówisz, że najpierw HDMI potem jeszcze optyk, mhm. to nie jest koszerne, tak? Tak. No a tam mhm. masz dodatkowe urządzenie, które przetwarza ten dźwięk. No to znowu wychodzi na to, że Xbox jest lepszy. No Co to dużo mówić, no. Nie oszukujmy się. Dużo, dużo osób mówi, że Xbox One jest przede wszystkim rozwala, rozwala Beret PS4 Slim. Oczywiście nie wiemy jeszcze, czy przypadkiem nie wejdzie jakiś update systemu na PS4 Slim i, i coś na nie wrzucą, nie? I update systemu port dołożą. Nie, <laughs> nie ale, maną, ale może, może, wiesz, uruchomią, nie wiem, jakieś Fortnite video czy coś, bo o tym na razie nic z tego, co widziałem... Nie było informacji, no właśnie, żeby w, wspierała. W ogóle nie było informacji o wsparciu Blu-ray'ów 4K, a no, Xbox One bez problemu to wspiera. Tak samo HDR. No. Ale zobaczcie, jak ci, jak ci producenci są walczą. To jest ewidentna walka z, tym, z tą S-ką. No, tak naprawdę. Żeby mieć produkt też na rynku no nie, jako sztukę. Ja jestem zaskoczony, że w ogóle oni to wydali. W życiu w ogóle nawet nie podejrzewałem, że tak będzie. No ja myślałem, że polecał z Neo. Pokażą nam gdzieś tam na Paris Game Suite i Zobaczcie, mamy nową konsolę. Myślę, że, że oni chcą też zmienić datę tego, tego wydania tego Neo na bliższą Xboxa tego samego. To się tak wydaje. Mhm, żeby, żeby I to jest taki was. półprodukt teraz wydany. Tak, to no powodę, ciekawe czasy. Czrynek? No, bardzo, bardzo ciekawe. Mm. Dobra, jeżeli chodzi o typowe sprawy direczkowe, to nie wiem tyle. Coś jeszcze oderwaliście? No ja, ja w końcu usiadłem do Quantum Break, którego kupiłem na premierę, jeżeli ma być tutaj absolutnie klarowny i transparentny. Nawet mam Steel coś tam Steelboxa. Steelbooka, no Steelbook. Tak Steelbooka, Steelbox. Widać jaki jestem pro. Także no to Piotrek zapowiedział w sumie. Usiadłem do Quantum Break'a i w ogóle wessałem się tak bardzo, że teraz tylko nagrywanie podcastu mnie oderwało. Normalnie grałem na akord, przyleciałem z pracy, pierwsze co zrobiłem to nakarmiłem koty i rzuciłem się na konsolę, konsola już stawała, gra się wczytywała, dokończyłem karmienie i siadłem do gry. <śmiech> Także nawet podgoniłem historię, jestem bodajże w trzecim akcie, albo nawet w czwartym. Także w każdym razie był trzeci już epizod, epizod tego filmu. No i powiem wam tak, że to jest dobra gra. To jest naprawdę dobra gra. Nie jest może jakimś odkryciem, tak jak tutaj na Patiwi tam Szymon przedstawił, że w ogóle objawienie i w ogóle urywa wszystko, co jest do urwania. Ale jest świetna gra. Niestety nie pozbawiona wad. Niestety. Ja bym ją porównywał do Maxa Payne'a jednak trójki znowu. Super. Bo bardzo akurat... dobre porównanie. Tak, bo to jednak gra tych samych twórców, Ja nie wiem do końca, ale Hubert, jak to jest? Czeka, ja wiem, wiem. Już o tym kiedyś mówiliśmy. Mm -hmm. <laughs> że tak naprawdę z Maxem Painem trójką nie ma nic wspólnego remedii, prawda? Nie ma, ale on, Max okay. Payne 3 był robiony tak naprawdę na... Na wzór tak? No tak, poprzednich tak. części. Na, na podobieństwo poprzednich części. i dwójki. Mhm. Tak naprawdę, jeżeli mam być tak, jak szukam jakichś tam podobieństw, to ta gra jest dosyć podobna do Tomb Raidera pod względem mechaniki i takiego chodzenia w ogóle. Bardzo mocno. No, oczywiście jest gorsza pod tym względem, ale... No, historia jest, no historia jest świetna. Naprawdę jest świetna. Niesamowicie wciągająca. Chociaż, no nie wiem, może tak po kolei tak. Oprawa graficzna, no była dyskutowana. No jest y, przeciętnie, no nie da się ukryć. Widzieliście na pewno jakieś filmiki, widzieliśmy... Tak, oczywiście. Każdy widział, no dziwne. W ogóle wy nie macie tej gry w ogóle, tak? Nie. Bojkot robiliście, nie, ale ja bardzo w, chciałem, wiecie pokrycie. dlaczego? <laughs> Czy wiecie dlaczego nie kupiliście? No bojkot polszczenia nie, nie pojawiło się w ogóle polszczenie I w sumie to na tamten czas nie miałem pieniędzy i, i jakoś tak zostało, że ta gra jest niekupiona. Chociaż bardzo chciałem zagrać i nadal bardzo chcę w to zagrać. A jeżeli chodzi o no, mnie, to, tak to Quantum Break nie kupiłem tylko z, z jednego małego względu. Bardzo nie spodobało mi się to, że jakby to powiedzieć Wyszła ładnie. wtedy? Że wyszło na pc wtedy, tak? E, tak, to w jaki sposób zostało to z, z, pokazane na, na, na PC-tach? Pomimo, że nie drom na PC. Ty, no, bo jesteśmy konsulowcami. No, no, nas to nie Tak, no, a wiesz co? Jestem też studerem. I, I to jest ten, ten jeżeli, ktoś jeżeli ktoś spieprzył kawałek kodu, który ten, to ja nie jestem jego fanem. No dobra, ale skąd już to Remedy mogli, Microsoft mógł zlecić komuś innemu port na PC? Mogę. To Remedy robiło, bo to jest robione na UVP, czyli Universal Windows Platform. Tam co no, no, nie mieli robione, czasu no. i tyle, no chcieli doskonały produkt na Xboxa One wydać. Nie wiem, nie wiem co tu się stało, to jest mój taki mały bojtot Poza tym uważam, że ta gra jest za droga na, na to, ile tam trzeba. Chyba trzyma cenę cały czas, prawda? Tak, trzyma, trzyma ostro cenę. Poczekam, kiedyś na pewno będzie w promo wtedy, co to odram. Nie, nie czuję Albo gdzieś... ja ci pożyczę zwyczajnie, bo ja jako taki dobry wujek Dominik mam kopię fizyczną. A, no to... Zawsze sobie mogę zostawić steelbooka na półce, niech tam w, w, ten, a w tym pudełku generycznym do, dokonywać wypożyczania. Lubię <śmiech> pudełka fizyczne za takie rzeczy. Tak, to jest fajne, potwierdzam. A najpierw mieć dwa właśnie, jedno do na półka, a drugie do, <grym> tak. do udostępniania ludzkości. Dobrze, a wracając, no to tak, znaczy szkoda, że nie ograliście. czy znaczy ja też popełniłem ten gruby błąd, że tak późno tego usiadłem, chociaż ja uważam, że z każdą grą tego typu dużą, z dużą fabułą jest tak, że musi na to się znaleźć czas. Po prostu. Jeżeli są inne tematy, które odciągają, no to lepiej nie siadać, bo to trzeba po prostu Na jeden raz, wciągać... No nie było przerwy długo. Na raz się nie da, bo to jest to obszerne, ale, ale chodzi o to, że jednym ciórkiem, tak, tak, tak, tak, tak, wciągasz w całości. Nie robisz sobie przerwy, chociaż zrobiłem przerwę, będę mówił jeszcze o małej gierce, ale to, to jest jakby dzienna historia, do tego jeszcze nawiążę. Jeszcze jakbyś chciał powiedzieć jak z serialem, bo mnie to bardzo interesuje jako serialowy fan. Czy, czy jest... Powiem nic, tak. Jest dobry? jest jest, jest co najmniej poprawnie. Naprawdę nie ma, to nie jest, nie czuję się, że to jest takim totalnie niskim kosztem zrobione, tylko ja wiesz, ja nie jestem mocą serialowy, mm -hmm. więc mogę nie być obiektywny. Przede wszystkim. No nie jest to na pewno Sherlock Holmes, o którym powiemy parę słów w odpowiednim dziale, ale nie, moim zdaniem absolutnie nie ma wstydu. I świetne jest to, że te same lokacje z gry są zerowane w serialu i vice versa. I jeżeli tu płynnie przejdę, przejdę do, do oprawy graficznej, no kaccenki twarze na kaccenkach to jest naprawdę mistrzostwo świata i jedynie lepsze są cutscenki w filmie, czyli właściwie ten film, jeżeli chodzi o twarze, tak? Po prostu jest taki postęp, jeżeli chodzi o, o mimikę, o szczekły, to bardzo, bardzo ciągnie tą grę moim zdaniem, tylko jest, jak większość tych nowożytnych tytułów bardzo nierówna, bardzo. Że są świetne elementy, i są elementy takie totalnie przeciętne w tej, w tej produkcji jednak. Próbuję tym razem w jakiś uporządkowany sposób. Czy, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Jasne. <grymne> znaczy <grymne> <grymne> na pewno to nie jest... Niektórzy mówili, że ten serial jest w ogóle zbędny. Absolutnie moim zdaniem nie. Właśnie on jest fajniejszy niż pewne elementy w grze, o których spróbuję powiedzieć. Próbuję to moją wypowiedź jakoś w strukturę ubrać. Czyli tak, zacznę od oprawy. Oprawa mogła być lepsza, animacje są dobre, Rozdzielczość jest śmiesznie niska jednak. Dziwny fit nałożony na ekran, który chyba jest po to, żeby ukrywać niedoskonałości tej oprawy w szczegółach. No tak, ale tam... Trochę się tch. czuję, że jest to trochę... No, do, do końca. Procesor do końca. ma bardzo dużo roboty, bo tam jest mnóstwo fizycznych rzeczy do obliczenia. Mhm. Bardzo Będę dużo. Chociaż środowisko jest bardzo statyczne. Tak naprawdę w takim normalnej grze, kiedy nie następują te, te wszelkie efekty czasoprzestrzenne, to... Interakcja ze środowiskiem jest obłędnie ograniczona, w zasadzie jej nie ma. Wszystko jest przyspawane w ogóle, no nie wiem, no tak jak mówiłem, to jest tak nierówne, nawet podoba mi się ta gra, skończę ją, na pewno będę szukał znajdziek, bo, bo są świetne, ale mam zmieszane uczucia strasznie <głos> cały czas. Także z tą prawą. tak, mogą być lepiej, ja podejrzewam, że im zabrakło mocy konsoli, musieli ciąć to w dół, po prostu to czuję się na każdym kroku, bo i tekstury się wyostrzają w dziwnych momentach na przykład, zwłaszcza, że grze jest piekielnie dużo do, do czytania i tak to dziwnie jest trochę zrobione, powiem szczerze. Czy oprawa? No mogę to zamknąć. Nie przeszkadza w grze. Nie przeszkadza w grze i ogromnie ją ciągną te wszelkie efekty cząsteczkowe, jak tam zaczyna się potem robić misz masz coraz większy z tym czasem, no to to wygląda absolutnie kosmicznie, tylko właśnie, te sceny są świetne, wręcz fantastycznie to wygląda i mówiąc no zrywa, zrywa beret, w ogóle szczęka leży na podłodze, tam daleko się toczy, ale w takiej normalnej grze, no to jest tak co najmniej przeciętnie, więc nierówno, no nierówno. Całokształt jest świetny, ale, ale te, ten element. Hmm. Czekamy na skopię, może zrobią lepszą wersję i przy okazji będzie polska lokalizacja. może, może, może. Także tak, o, y, grafika, nie wiem, czy jeszcze coś dopowiadać, chyba jest to można zobaczyć na filmikach, tak? Przede wszystkim. Mm -hmm. Po prostu mogło być znacznie lepiej jest trochę żal, że nie jest, nie jest równo. Nie ukończyłem jej jeszcze, więc trudno mi mówić o finalnym takim efekcie na tym, co aktualnie, na to, co aktualnie obserwuję, no to no, chcę grać dalej. przyciągam mnie do konsoli jak magnes w tym momencie. A z takich rzeczy w samych gameplayowych. No Gameplayowo no, to jest troszeczkę taki Tomb Raider, ale wersja biedna bo jednak wiadomo, widok trzeciej osoby, są pewne takie proste, mm, takie puzle fizyczne, gdzieś trzeba wejść, jakieś drabinki, coś znaleźć, jakieś przejścia, ale generalnie gra prowadzi za rączkę. No i przede wszystkim jest piekielnik, dużo znajdziek i to jest element, do którego chciałam się przyczepić, bo ta gra ma po prostu w sobie absolutne ściany tekstu. Ja, ja, ja, ja sobie wszystkie zbieram te znajdki w toku gry, Staram się czyścić loka lokację i chyba to nie był najlepszy pomysł, bo, bo mnie to piekielnie męczy. Normalnie muszę siedzieć z nosem w, w telewizorze, bo to jest tak zrobione, że jak jakiś obiekt podnosimy na przykład, przykładowo komputer czy jakiś plakat, to otwiera nam się taki jakby cyfrowy odpowiednik, tak, jakby transkrypcja tego plakatu, tak, bez zachowania typografii. No i to są... Piekienne ściany teksty. Moim zdaniem w grze akcji, która jednak nastawiona jest na, na eksplorację, to wybija z imersji strasznie, chociaż ta historia jest ciekawa i ja to chcę czytać, ale mogli to po prostu zrobić lepiej. Mniej wybijające, więcej voiceoverów, których jest dużo w grze. Bo, czy nie będę o fabule nic mówił, bo to trzeba po prostu ograć, bo tytuł jest dobry i nie chcę psuć zabawy. Ale no ten element, no, nie wyszedł im. Ja tam po prostu momentami to nawet... Już teraz, jak teraz akcja się zagęściła i tam się dużo dzieje, coraz bardziej, no to nie czytam teraz wszystkiego, bo nie jestem w stanie, a zwłaszcza tak jak Hubert powiedział, nie ma polskiej lokalizacji. to jest mega brak. Myślę, że to... Czyli Piotrek mówi... Nie, ty mówiłeś, Piotrek, nie, nie. Tak, nie, nie, nie to był Hubert, ale tak? Tak, też się z tym zdradzam, że to jest w ogóle... Przy tej, nie jest dużo czytania. To w ogóle... Straszny babol. ja, ja nie, tego, bardziej, że to jest tego, tak, Microsoftu. W ogóle, ja nie kumam, dlaczego oni tego nie zrobili. Może nie mieli kasy, chociaż widać, że w tą produkcję wpompowali jak, kosmiczne no pieniądze. Jak kude, jak napisy. Na no napisy. No napisy Tym bardziej, że, że Microsoft Polska. Cały czas no, w lektorach kurde inwestowali. Halo ma lektora i te wszystkie inne produkcje jak Forza i, i przecież y, ta Forza 6 i Forza Horizon. Wszystkie najnowsze gry tak, miały tak, polskie czwórka. napisy. Nawet Foza 4 była zlokalizowana. Nie wiem, jak trójka na 360. Totalnie dla mnie niezrozumiały krok. Tak jakby no, uznali, że rynek polski, bo tam są napisy w innych językach. Z tego co wiem, francuski jest, niemiecki chyba, angielski rzecz jasna jako bazowy, ale to jest duży brak. Ja mam ten angielski w miarę dobry, taki, że mogę to spokojnie w miarę czytać, ale jeżeli ja spotykam się w grze konsolowej ze ścianami tekstu, które no też nieszczęśliwie to jest zaprezentowane tam, na przykład ja powiem wam szczerze, że wolę zrobić zbliżenie i na przykład czytać ze ściany daną rzecz, tak? Po prostu tak jakby z typografią pełną bo tam jest dużo plakatów niż męczyć się po prostu z tą ścianą tekstu bo to wszystko zlewa, to wiecie jak to jest jak się czyta ulotka, jak się czyta transkrypcja ulotki, tak? To jest w ogóle inaczej, to trochę tak jest o ile dzisiejsiekolwiek widziałem transkrypcję odotki, popłynąłem, chyba nie widziałem czegoś takiego, <grymne> to jest jakiś absurd. Także no, mogli to zrobić lepiej, ale mnie wszystkim w tej grze trzyma fabuła, już na tym etapie co gram, to jest bodajże trzeci albo czwarty akt, to już odkryłem mniej więcej wszelkie niuanse historii, rozumiem o co chodzi z grubsza. Chociaż jest bariera językowa i strasznie im braku języka polskiego. Chociaż właśnie takiego samego ich napisów, bo voiceovery są tak dobre, że, że tego w ogóle nie, nie, nie, nie robił wersji takiej zabingowanej Absolutnie. To wręcz pewnie by zabiło tą grę podejrzewam. Całkowicie już. Za wiele osób, ale strasznie im braku języka polskiego. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o to. grę. się strasznie pięć, pięć, Całkiem ładna gra, która ma swoje wady, niestety. Znaczy, ją duszy. trzeba zagrać. Trzeba zagrać, bo to, co nam się dzieje z tym czasem, to przechodzi ludzkie pojęcie momentami i. Znaczy, powiem tak: fabu Fabuła jest naprawdę świetna. Seria, naprawdę dobry, ale gameplayowo mogą być po prostu lepiej. No. To, nie mm -hmm. jest, to nie jest klasa Tomb Raider'a. Naprawdę nie jest. Absolutnie. Niedawno kończyłem tą, tą nowszą część The Rise of i e. no tam on też mnie wescał. To jest też jedna z takich gier, że jak zacząłem, usiadłem, to nie mogłem się oderwać po prostu. Jak ten, Znaczy, że jest dobra, tak? Że mm -hmm. obie gry są dobre, ale jak ukończę, to, to dam jakieś podsumowanko, tak? Będę miał to bardziej uporządkowane w głowie i w tej chwili możemy to potraktować jako takie wrażenia z połowy gry, bo wydaje mi się, że jestem gdzieś w połowie w tej chwili, że chodzi o takie procenty bo gra, oferuje licznik w mm -hmm. Dobra, a to, to był, ty Hubercie odrywałeś coś? Nie, ale ja ch chciałem powiedzieć, że Aha. Quantum Break był jednym z powodów dla którego ich w ogóle kupiłem Xboxa, One, a nie PlayStation 4 i, ja w, też. i w to jeszcze nie ja zagrałem też. No, W ogóle byłem absolutnie zachwycony po, po prezentacji na Gamescomie nie wiem, tam w 2014 chyba tak, raz. jak pierwszy te, to, to na moście, mm -hmm, nie? Mm -hmm. No, no, no ja widziałem nie. tą scenę. Widziałem tą scenę i wiem, jaki jest kontekst wreszcie, ale... Właśnie o to chodzi, że gdyby oni... Po... Wiecie co, ten początek gry jest, jest tak pięknie rozlazły, że ja za pierwszym razem się odbiłem, bo było po prostu okrutnie nudno. Tam się nic nie działo. I jeszcze mechanika poruszania się postaci jest taka... Mało dynamiczna bym powiedział, że jakby ten bohater ma dwa tryby poruszania się, tryb akcji i tryb taki eksploracyjny. I w tym eksploracyjnym to on jest po prostu takim, takim typkiem na wakacjach, no. On po prostu sobie tak idzie takim, tru, takim truchcikiem, on nigdy się nie spieszy, a ja ja naprawdę bym chciał, żeby w trybie eksploracyjnym miał te swoje moce, które tam zyskał z uwagi na kontakt z, tym, z, z tymi różnymi tam rzeczami w, w historii, tak. A on jest po prostu takim żółwie. Ma tylko jedną umiejętność, którą nadużywam, przyznaję. Taki time vision, który pozwala widzieć różne obiekty. Troszeczkę jak w tym Raiderze jest tak, tak jakby instynkt. Tam był tam jako instynkt niby mm -hmm. przedstawiony. Tutaj też to jest. Ja tego podobnie jak w tym Raiderze bardzo nadużywam. Ale to właśnie, właśnie, powiedziałam powiedziałem ważnej rzeczy. Gra, gra jest po prostu pełna gamizmów. Broń się świeci, no to jest dla mnie no, nie, niewybaczalne po takich produkcjach jak Max Payne że, <śmiech> że leży broń i ona no ona, ona błyska no. dlaczego, dlaczego ona błyska Kościół wyciąga karabin ze spodni no, nie, dla mnie to są przerażające braki już bym wolał, że miał cały, całą grę tylko pistolet i go, i go tam pistolet zresztą też trzyma, nie wiadomo gdzie powiem szczerze, też wszystko w tej marynarce te swoje tam kapocie tam a nie chciałbyś tak? <śmiech> Wyciągasz. Rambo. Nie. Całe szczęście. szczęście. Właściwie wiecie co? Właśnie, nie, trochę rantu tu będzie. trzeba no, trochę, bo tak. Gra jest dobra, warto zagrać, ale dlaczego skrzanili takie rzeczy? Skazułanowili po prostu grę, moim zdaniem. Bo nie wiem, czy wam to przeszkadza takiego, że po prostu, no na szczęście nie można sobie mieć takiego arsenału, na szczęście jak w GTA, także że, że bazuka jest w jednej nogawce, a w drugiej ten kałasz. A jeszcze Granatów ma 15 i, i C4, bo wiadomo, na wszelki wypadek C4, to to już taki już totalny absurd. No, ale tutaj jest to chyba bardziej realistycznie. Tu, tutaj wspomnę, że się Pein jedynce i dwójce. Można było mieć cały arsenał. Fantastycznie, tam, no to jest wzór, gościu zdejmował karabin z pleców. Czekaj, tylko w trójce, ja mówię teraz o jedynce i dwójce. Można było mieć cały Arsenal jak ta jedynce i dwójce, Aha. No. A, Czyli i ja dalej dokładnie. jest do tego przyzwyczajone. Z tego co pamiętam to w Alan'ie Wake'u też, ale, ale nie wiem. No właśnie Alan'a nie widziałem, a dostałem z, tą, z, tą, z tym preorderem moim nieszczęsnym. <laughs> Chociaż chyba nie, bo tam była latarka i chyba tylko pistolet. Chyba no, tak. No a to i tak jest, to już jest okej. Okay, tak? Znaczy tutaj, no wiecie co, no z, ga, wiecie o co chodzi z gamizmami, tak? Że na przykład wszędzie leży amunicja. Kurde, jakby po prostu ktoś, jakby designer e. siedział, i porozkładał plecaki. To nie jest Quake. Przecież to jest gra fabularna. Albo porozkładali czerwone beczki akurat koło przeciwników. A powiem ci, że te beczki to jest też dziwnym zrządzeniem losu. Zawsze przeciwnik patroluje teren koło beczki, tak jakby te beczki były super ważne. Nie, bo to widzisz. To jest trochę zrobione po to, żeby te, jak odrać. Muszę popatrzeć. Ło, jaki wybuch normalnie dojeć w Transformersach, te wybuchy nie? w związanym tempie, bo tam on ma takie moce, tak? Że, że tak, może pływać to... na przestrzeń w różny sposób, tak? Dokładnie. Ale, ale mi, to, mi to osobiście przeszkadza. Oczywiście, jak już się jakby wchłonie człowiek w fabułę, to jakoś to łatwiej przeboleć, ale no nie mogę zdzierżyć tego, że broń wokoło błyska. Mało tego, w tym trybie takim, nazwijmy to yy, no, taki, przetrwania, no. czy też vision, time vision, tak się nazywa ładnie, to to się podświetla po prostu no już większego i mało tego przez ścianę on widzi te, te rzeczy no no kurde sorry, no. no szkoda, że nie wiem, no nie wiem, nie mam słów nawet, ja, ja to ja tutaj, jest tutaj słabe. Tego będę bronił, bo no to są gry gry nas przyzwyczaiły do takich tak. takich rzeczy jak beczki czy podświetlanie broni w grach to było zawsze i nadal tak będzie no ale nie, jak... chciałbyś, nie chciałbyś, żeby tego nie było właśnie, żeby to było tak bardziej skoro gra jest, w... A czy gra, no nie jest realistyczna, no bo mamy niuanse czasoprzestrzenne wszelkiego no, ale typu. Ale kapuję cię, kapuję, o co ci chodzi. No, no tak jest i... Boli mnie musisz, to, się musisz... pejnie. rozkoszowałem się tym, jak on... Wiem, to było super, miał tak. Miał kabury, miał kabury jak cywilizowany ten, tak, jak to nazwać, Madafaka. Na tak, i ta broń, on ją sobie zaczepiał na plecy. Gdyby ona jeszcze dędała na jakimś pasku, to w ogóle bym się nie powzięty. Gdyby jeszcze to było animowane. Ale i tak było nieźle. I on, jak miał dwa pistolety, to je wyciągał z tych kabur. I to było płynne przejście z kadr scenek. Zresztą tak samo jest w kwantumie. Także, że kadstenki płynnie przechodzą w, w, no, w, w akcję. To jest świetne. No ale, nie wiem, kurczę. No, tak jak powiedziałem, dla mnie to jest mega nierówny tytuł. Oczywiście ukończę, oczywiście po podcaście lecę grać, jeżeli będzie możliwość. Rzucę a to będzie? Chyba właśnie to będzie chyba pierwsza gra, kiedy chcę spróbować. To jest w ogóle chore, bo, bo te znajdźki są też takie trochę na siłę, niestety. Bo ta postać też sam się rozwija i znajduje takie miejsca trochę jak miejsca mocy w Wiedźminie. Mogę tak, no niestety, to jest ewidentna kopia tego rozwiązania. Postać może, można lekko upgrade'ować, na szczęście lekko, mhm. ale... Nierówna jest, no, nierówna. Zresztą moim zdaniem to jest tak duży tytuł, że można spokojnie poświęcić jej odcinek cały. Gdyby tak wszystko po kolei chcieć omówić, no jak jakbyśmy, bo... jakbyśmy pewnie odrali, to pewnie tak, tak będzie. No tak, bo też właśnie nie chcę, nie chcę, żeby to był mój monolog wyłącznie, bo bo fajnie jest nawiązać jakąś dyskusję, także naprawdę z wielką chęcią do tego wrócę w przyszłości. Bo to jest tytuł, którego warto wrócić, moim zdaniem, do takiego pełnego ogrania i wymienić się spostrzeżeniami, bo on jest ważny dla tej platformy bardzo. No, bardzo ważne. Ale jeszcze takie szybkie pytanie. Z preorderem dostałeś kod xboxowy? Yy, w sensie na, na PC? -ta? Nie, nie dostałem. To, to ja nie do końca nie wiem, jaka była mechanika tej promocji. Nie dostałem tylko Steelbooka i kody na Alana. No tak, ale yy, czekaj, ty zamówiłeś tego preordera? Gdzie? W sklepie normalnym W Wempiku No właśnie, bo to chyba było tak, że trzeba było cyfrowe, mieć cyfrowe. W wersji, mm. po prostu. To też jest absurd, no nie? Że, że inaczej, że kupujesz cyfry, dostajesz ekstrasy cyfrowe, kupujesz tą i dostajesz cyfrowe, ale nie wszystkie. To nie, nie rozumiem tych Tak Samo jak nie rozumiem, dlaczego nie ma polskiej lokalizacji przy tak wysokobudżetowej grze, aż poszukam ile ona kosztowała, jeżeli jest taka 259 informacja. 259 zł. Nie, nie, chodzi mi o koszt wytworzenia. A, koszty wytworzenia. Ra, raczej nie, raczej tylko zobacz jak się sprzedała. tak Tak, tak, tak. Jeszcze zainteresuje, bo jak teraz odrzuć ten, te, ten tytuł i w napędzie non-stop tkwi, to, to chętnie ten... Na no, pewno warto ograć, no to już on każdy to powie. To jest tytuł ważny dla tej platformy i to jest must-have, ewentualnie z opóźnieniem, bo tak jak mówiliście, to nie jest tytuł multi, który... No warto usiąść na premierę, żeby nie wypaść z obiegu. Dobra. Do Hubert, ty coś jeszcze odrywałeś? Ja cały czas ogrywam Red Dead Redemption i... i... No. no, więcej nic. Ale tak bardzo wolno. Ale wspaniale, że jest wsteczny, prawda? To jest absolutnie świetny ja mam, tak. ja mam lepszy pomysł. Nie wiem, czy wiecie, co weszło dzisiaj do wstecznej. Call of Duty 2. Call of Duty 2. Masz to na, na 460 jeszcze? Niestety nie, ale się zastanawiam, czy nie kupić cyfry. No, to, to był najlepszy <laughs> To jest tani, tani, tani tytuł, a był super. Naprawdę super. Więc. Jeżeli ktoś, ktoś posiada to po, na płycie, to powinien się teraz bardzo mocno cieszyć. Ja jeszcze tak wspomnę, że ten Red Dead, to jest absolutna perełka, jeśli chodzi o, o wygląd, bo to jest najładniejsza gra we wstecznej kompatybilności, w jaką ugrałem. I działa w 30 klatkach pięknie. No, miód się Ona gra. Ona ładnie wyglądała na 360. Tak, no po prostu granie w to to jest miód. No to też świadczy o mistrzostwie twórców, no nie, że nawet mm -hmm. na takiej konsoli już przestarzały jak 360, no bo nie oszukujmy się, Hradurem to na nie grzeszy, absolutnie. Ona jest słabsza od komórek, podejrzewam, bieżących dosyć mocno, ale cudów tak dokonali, bo otwarte przestrzenie i tak dalej, no szok, szok, szok. Tak. I nie wiem, czy zauważyliście, bohater broń trzyma na plecach, a nie kurde, <grym> gdzieś tam no, nawet Nie wiem. Trzyma, strzelba, jest na plecach, Aha, okay. zainstalowana. No to Po ją ja bierze z pleców. Po Bożemu. Na kaburę. Na kaburę. Ja kocham takie smaczki. Wiecie, jak było głupie, gdyby on miał kółko broni i miałbyś na górze shotgun, czy shotguny, nie wiem, tam bo takie były karabiny, takie były nawet w dzikim zachodzie pierwsze takie gatlingany, no nie? Tak, bo Że miały gatlingana na koniu zamontowanego. No. Przecież oni mogli to zrobić, bo w GTA jest kółeczko, tak, broni i on tam trzyma no, wszystko. nie ma mi, mi brakuje. Ja na przykład. Dobra, jeszcze o tym powiem, ja lubię tak się wcinać, ale pierwsza mafia, pamiętacie? Nie wiem, czy Piotr ty grałeś? Nie, nie, nie ja w tylko w pierwszą publikę. mafię nie grałem, niestety. Łomatko, to, to straciłeś bardzo dużo. Pamiętaj, ja nie grałem w większości taki kierr, tak jak mam problem z grami od... No to była pocetowa gra przede wszystkim. S tak, to była pacetówka wtedy. Ale, ale powiem, że ja nie grałeś... w Gry, które są pochodnymi GTA, a mafia jest jedną Z pochodnych, nie? Zupełnie inna gra, A czy jest pochodną Mówię o pochodnych ale jest perłą. jest ja perłą Ja wiem, że jest inna, ale to jest jednak pochodna i to, to, to, to, ja coś tak... to wam powiem o takich smaczkach Jakie były szczególiki W końcu podcastu publicystyka, prawda? Że jak się nie wystrzeliło Wszystkich rzeczy, z maga... wszystkich pocisku rzeczy Wszystkich pocisków z magazynka Traciło się te kule Mało tego, magazynki z rewolweru, wy, wy, wypięte, zużyte, toczyły się po podłodze, no kurde, to było... No, a oczywiście w dwójce, full casual, znowu plecak magiczny, kółko i znowu ten, Tomigan. no wszystkie bronie w plecaku, tak, gdzieś tam, czy plecaka, którego oczywiście nie ma, rzecz jasna, żeby nie było... To teraz otwierane... musisz poczekać na Mafię 3 i zobaczyć, jak tam będzie. Będzie skrzenione. obawiam się... Obawiam się, że znowu będzie Tommy Gun w nogach. To byłby naprawdę. ciekawy temat, bo ja bardzo czekam na Mafię 3. No zobaczymy. Zobaczymy. Będziecie odrywać to. Nawet to się wypowiedzie. Tam, no tam, tam strzelanie w jedynce to był majstersztyk. To w kościele. Ja po prostu miałem dreszcze. Ja tam się cały telepałem po tej strzelaninie, bo to było, to było jak z filmu gangsterskiego. Jakbyś żywcem wyciągnął scenę i co gorsza w niej uczestniczył i ubijał tych ludzi. Po prostu szok. Szok, szok, szok. Ja chyba tylko wrócę przez was teraz, jak zacząłem sobie przypominać o tym, no. To świadczy o tym, że kiedyś, nie chcę mieć takiego zgrada taką, tak? O, kiedyś gry były lepsze w ogóle, ale no się przyznać, że w takiej w grze fabularnej, i... gdzie to nie jest, nie wiem, gra, kill room, kill room tak? No niech, niech ta, ta, ta broń jest na plecach, na pasku, no proszę. Ale to, to, było, to było rzadko. Zróbcie to. Kiedyś też to było rzadko i to jeszcze było za dzień niż teraz. No. To mi się tak to mafia to jest perełka. Ale pierwsza mafia, tak? Bo tak dwójka tak, dwójka to mafia. był fabularnie nieźle. No może ta trójka nas ożywi. Ja, ja chyba ją kupię w ogóle. A czy najpierw recenzję? Dowiem się na przykład, czy, czy kule, kule się marnują w magazynku. Pewnie nie i nie kupię i... <śledzimy> <śledzimy> <śledzimy> jej. Ja, mafia zdwa mi się bardzo. Ja podobało. lubię takie smaczki. No, ja kocham takie, takie detale, bo to jest, to jest świadczy o pietyzmie twórców, moim zdaniem. O takim przywiązaniem do szczegółów. No przywiązanie do szczegółów przede wszystkim, to tak jak to, to, to robi z wieściem nie? Guess Broni się nie świeciły w mafii i potrafiłem ją znaleźć na podłodze. No także no niestety to co mówiliście to chyba świadczy o tym, że ci nowi gracze lubią jak wszystko jest widoczne. Tak. Ale nie no, no oczywiście tak, to ja będę być opcja. Z drugiej strony kiedyś było tak samo. Mafia to jest tylko wyjątek od reguły, no. To się tak przyjęło, że broń świeci i zawsze tak było. Mhm. A wiesz o co mi chodzi? Mi chodzi o to, że wiem, że już popłynęliśmy, ale skoro kiedyś zrobili coś cudownie, to dlaczego tego nie kontynuują? Ja wiem, że jakieś było inaczej, że w kłajku apteczki leżały równo jak pod linijkę. Zawsze, tak? W, w pierwszym Far kraju broń stała dęba. Bo modele, bo nie potrafili położyć jej jeszcze wtedy, tak? Wszystkie bronie jak upościł przeciwnik to po prostu stały jak na stojaku niewidocznym. Mm -hmm. Przecież tak było. I to nawet na największej, największej trawie, na największej górce, tak? Dominik, ja Ci no. powiem dlaczego tak jest. Bo ktoś mądry kiedyś stworzył jakąś jedną grę, w której broni się świeciły. Dracze powiedzieli, Jezu, jakie to jest super. Więc Bajam inni deweloperzy... szoku tak chyba było, wszystko się świeciło. Mm -hmm. No i de deweloperzy, reszta deweloperów w świecie mówią, kurde, jak to się sprawdza, ej, to weźmy to zaimplementujmy, bo to fajna rzecz jest. I tak to zostało. Ale w moim ukochanym Quantum Break, <głos> dlaczego mi to zrobili? No, bo to się sprawdza. Już, już się. nie będę, już zakończyłem moje smutki. Kiedyś będzie lepiej. Quantum Break 2 ktoś to usłyszy w naszym podcaście i zrobi. Także gościu będzie miał ten kaburę pod. Przecież kabury dawno wymyślili. Nawet widziałem, że fotografowie mają kabury na aparaty, no takie, żeby wisiały z boku. Będziemy się czegoś wymyślić teraz. Uwielbiam te detale, kocham je. <głos> Dobra, Dobra a jeżeli chodzi już o mnie, i igierki, to ja odrywałem wieśka, Bo musiałem skończyć krew i wino i jeszcze został mi taki jeden mały kłeścik tam końcowy, żeby to wszystko spiąć. Nie spójrz, i... proszę, jeszcze krew, krewa, krewa, krew, krew. Krwi i wina jeszcze nie skończyła. Nie, no ja mówię, ja chcę już to, ale skończę, skończę i będzie spokój. Szczęśliwy, nieszczęśliwy, <głos> że kończysz. Bo wiesz, jak to jest syndrom... Skończyłem Wiedźmina i co dalej? Jak mam żyć? Mam ten syndrom, powoli. Czetam na Final Fantasy to 15, które wiem, że będzie chujowe, bo takie będzie. Ale i takie kupię pewnie, więc będzie problem. Obawiam się, bo że, że będzie monolog mam więc no Obawiam się, że będzie monolog twój z tym Final Fantasy. Mam nadzieję, że nie będzie aż taki długi. Zobaczymy. Ja się boję, że niestety ta gra będzie spieprzona od początku do końca. Ale po drodze mam jeszcze trzy deessa, Dishonored, więc wiecie, Watchdotsy dwa. Myślę, że właśnie Dotsy ja. pierwsze odrywam. Więc to też jest fajna gra. Dominik, my mamy farzę. Trójkę. Oj, oj, oj. Um. Będzie jeżdżone. Będą bite rekordy. Będą nieprzespane noce. To kroży, że pobić kogoś. Będzie tak, Ja to wiem. <grystanie> No trochę, znaczy, trochę mamy piękne teraz. Piękne czasy nadchodzą. Mamy tyle premier. Ja na pewno wszystkiego nie kupię, bo nie funduszy. no ja przejrzałem ja sobie kalendarz i u mnie listopad jest tak mocno nasączony drami, że na pewno wszystkiego nie kupię. Więc musiałem już, już sobie teraz zrobić taki mały research i, i ustalić co kupuję, co nie. I powiem wam, że... Trzeba, jest... trzeba. Nie da rady, no bo to jest 2000 zł. No ja i chyba podliczę to z ciekawości, ile to jest kasy, <głos> żeby wszystko czy kupić na premierę. Powiem ci, że mam jedną, grę, znaczy dwie, tak naprawdę, które muszę kupić na premierę, i to jest. No nie, nie, nie, nie ma bata, i to jest Dishonored 2 i Software Debrator 2, tak. Ja też. Ja w ogóle chyba kolekcjonerkę kupię. Jest świetne. To, to, to są dwie gry, które muszę kupić na premierę, bo inaczej się pochlastam za przeproszeniem. Całą resztę mogę nie mogę kupować. Z Watch Dogsami to w ogóle nie wiem, czy nie poczekam chwilę, bo, bo to są Watch Dogs, więc Watchdots uczę uczy i takie tam, nie? Tak. Czy chyba jest tak dosyć mocno Oceniane negatywnie, jako przyszła premiera jak chodzi o Talks, no nie? Tam tak, no znaczy, że... ale... ludzie po prostu patrzą na pierwszą część. Tak, wszyscy patrzą tak i tak, o nie, to trzeba zastopować. To może będzie i dobra realnie, ale nie, nie wiem, czy, czy za tą cenę hmm. będzie. Trzeba poczekać do recenzji. To może podsumujmy krótko, na co czekamy na bliższych premier, bo skoro już ten temat wylazł, to możemy tak szybko... O, ja omówić. nie mam swojej listy. Ale... <laughs> To moje króciutko. Forza Horizon 3 na pewno chcę zobaczyć, tylko to jest taka gra raczej nie jako podstawowy tytuł do grania, tak? I no co raczej jeszcze? Nie. No Battlefield 1. Tak. Będę w to grał. Na pewno biorę na premierę, to jest na 100%. No, ja, ja się zgadzam z Dominikiem, plus jeszcze są park, który, no to są moje klimaty, to są super bohaterzy, to jest po prostu robienie CIA z faz MCU. No, idealnie moje klimaty i. Biorę i do tego South Park, Park i pierdy, tak. 50 rodzajów pierdłów <śmienic> tak. nie wiem czy wiecie był trailer tego nos Nosulus Rift'a, nie? <śmienic> o, teraz my... uwaga, Nosulus Rift normalnie był do przetestowania na Gamescomie to jest fizyczne urządzenie nie będzie w sprzedaży, ale oni to Pomów stworzyli to trochę, bo ja nie, nie wiem, ja się ja że to jest jakieś, jakaś parodia Oculusa, tak? tak, na nakładana na nos Działająca tylko, tylko i wyłącznie z South Parkiem. I, i teraz domyśl się, co zrobili twórcy z South Parka. No dokładnie. <grym> Na pewno nie jest zbyt dobrze pachnie. No. masz te 50 rodzajów pierdów, nie wiem. Więc... A, pamiętacie, a pamiętacie, właśnie, nie wiem, bo się bardzo młodzi, już wiele razy z tym mówiłem, ja stary z Gret. Pamiętacie Smell Blastera? Bo było takie urządzenie, albo to były jaja, nie pamiętam teraz że to jest, co miało odpalać różne zapachy na przykład, że w trakcie gry na przykład z <śmarsz> silnika, <śmarsz> silnika byłoby czuć tę benzynę. Znaczy ci powiem, że z gry, po, ta, to jest... takie, takie pomysły mi się bardzo podobają, bo chęciłbym na przykład coś takiego widział w przywiedźminie, nie? Że idziesz tam przez las, czujesz ten las, później wchodzisz do Rynsztoka i czujesz, że to jest Rynsztok, a nie, nie wiadomo co, nie? No, czujesz, czujesz jest te, odchody troli na przykład. Niekoniecznie z nieporęcznym urządzeniem na nosie które jest No ale nie, to nie, to nie, to nie to jest się z nieparęcznym urządzeniem <działam gailan> na nosie, dokładnie. Tak czy się? Ale zobaczcie, zobaczcie jedną rzecz, że, że gdyby teraz wypuścili by urządzenie o nazwie Smell Blaster, przecież ludzie by ich zjedli. <try spyły> <glad> przecież to w ogóle, to tylko starci gracze rozumieją, jak był sound Blaster i był Smell Blaster, ale teraz to przecież... Gdyby taki projekt zrobić, to ludzie by uznali, że to jest po prostu dla jaj wyłącznie, tak jak ten w parka. Kiedyś no, na to... 1 kwietnia Google zrobił takie, takie jajca. Piękne są te Trzeba dowcipy. było przykroić nas do monitora. Tak, tak, tak. Właśnie wiecie co, tak jak nie lubię być ostatnio na bieżąco internetem, ale jak pojawiają się te wszystkie dowcipy Prima Prisowe, to lubię być na bieżąco. W tego dnia <laughs> lubię być na bieżąco, bo kreatywność ludzka... Nie zna granic, nie zna. Nie zna granic, absolutnie. Ludzie mają mega pomysły i to jest zabawne, tak? To, to nie są takie badziewne memy, coś tam, tylko to są porządne takie... No całe dowciply, akcje zorganizowane, no... tak. Tak, tak, tak, tak, w tak. W ogóle wielkim nakładem sił i środków zrobione, naprawdę. No to tak, jak, jak słyszycie, mamy trochę premier do, do, do odrania. Tak. W, tym, w tym rotu kalendarzowym. Dobra, Piotrek, mamy, mamy też tą drugą grę. To jest w ogóle śmieszna historia z tą grą troszeczkę. No, widziałem, nie Nie składne, miałeś się w Goldzie Tak, ja miałem ją w Goldzie No bez jaj, ale na 360 Nie, na łana. Nie, ona była w Goldzie na łana. Nie, kilk Przez kilka dni była w Goldzie na łana. Nie wiem, jakiś Co jakiś problem był to Ona była w Goldzie W Japonii Nie, zaraz, zaraz, uporządkujmy fakty Jeszcze raz Tak, dobra, o czym będę mówił, o czym jest w ogóle tutaj mowa O grze platformowej Która jest mega zaskakująco dobra Nazywa się Max Curse of Brotherhood. Znacie? Znacie, no znacie bo mówicie, że tam. była w Goldzie. No, nie wiadomo. Bo ja zrobiłem research ogólnie i sprawdziłem, w, czy graliście w to za pomocą systemu Xbox Live. I okazuje się, że oba graliście, więc uznałem, że to jest dobre, żeby o tym powiedzieć. Żebyśmy mogli wszyscy coś tam powiedzieć. Ale powiedzcie, niezły research, no nie? Pro. Powiedzcie, czy w ogóle ta gra... Jak to? No, o co chodzi z tym Goldem Bo Dobra. to mnie szokuje. Mats Coast of Brotherhood była w Goldzie w pierwszym roku istnienia konsoli, zaraz w którymś z tych pierwszych miesięcy, tyle dobrze pamiętam. No tak, ja nie miałem konsoli na premierę, to jest ta różnica na nią. Tak, powiem, ale jest ciekawszy deal, Mikołaj Dusiński, którego serdecznie pozdrawiam z jej. dał cynka, że słuchajcie, w Goldzie w Japonii Mats jest for free, bo jak miało się EU, no to nie widziało tego, ale było się, przełączyło się na japoński sklep, to nagle pojawiał się jako ze dla Goldowiczów i wystarczyło odliknąć, że za 0 jenów to kupujemy i dziękuję bardzo, podłączone jest normalnie do hmm. to kiedy byśmy byli. Kocham ja ten mechanizm z regionu. Ja miałem taką historię, że e Max pojawił się na kilka dni na polskim goldzie. Po prostu była jako, jako piąta gra do ściągnięcia z Golda. To kurczę w ogóle ta gierka jest, no ona jest podwójnie śmieszna, bo ja mam też śmieszną historię krótką. Kupujesz w CD Case za parę złotych. Tak. No. Tak, no, tak. No ona kosztuje ogóle... jakieś śmieszne pieniądze teraz. Tak, właśnie za o tym będę mówił. Chodzi o to, że cała geneza się tej gry wzięła z tego, że miałem weekend Raymanowy teraz. Po prostu odwiedził nas siostrzeniec jak to powiedzieć, do końca. Generalnie, no, chłopak dziesięcioletni z kawałkiem. I oczywiście obowiązkowo grałem Raymana, bo uwaga, bo pożyczyłem pada od Xboxa do Dianie. Nie miałem drugiego pada do konsoli, a więcej gier z kanapowym kopem jest okazuje się na łana niż na 360 w tej chwili. Także ciekawa obserwacja. No i tak przeglądaliśmy grę i mówię mu, słuchaj, była taka świetna gra, Mickey Mouse coś tam, jeszcze na Sega 16-bitową, na Sega Mega Drive. O kurde. A poczekaj, pobrałem to demo i okazał się fakapem totalnym, jeżeli chodzi o mechanikę i obok był ten Max. Ja tak mówię, ten Mickey Mouse tam z 500 Maxu do pobrania, no to jeżeli ten Max ma tam jeden coś, ale to pewnie była pełna wersja z, z odblokowaniem, no, a potem musi być lepszy. I co ciekawe, graliśmy demo właśnie na 460 i w ogóle... Mega zaskoczenie, jakiś świetny tytuł. Uważam, że on jest bardzo podobny do Insight, którego jeszcze nie ograłem. Ale jest to może inny. powiedzieć. Ale nie, ale chodzi o jakby oprawę, jest poruszanie inny. się inny. Kurka, ale mylące są te, te, te filmiki, screeny. Znaczy, ja Insight nie widziałem nic, żeby sobie nie psuć. Tylko widziałem jakieś szczątki screenów, jak było w akwarystyczny. to jest, z którym mówię. Pomyślałem sobie, no chcę mieć tą grę, ale mam teraz trochę problem z kasą. No to szukam źródeł i wie, powiem Wam, że mnie to szokuje. Jak to jest z tymi cenami? Bo max na 4,60 kosztuje, nie chcę skłamać, bo bodajże pół dolara? <grym> tak, tak. Cóż, schodzimy, ale na 4,60 schodzimy do jakichś poziomów, jakichś totalnie ekstremalnych. Tak jakby Fak, oni te tak jak koniec I teraz od odsprzedawali tylko, żeby sobie zarobić. Tak. Na bank, na bank coś takiego się wydarzyło. Tylko, że faktycznie wersja między, no, wersje się różnią bardzo mocno w jakości grafiki no wręcz diametra diametralnie i wiadomo, że wybrałem platformę wiodącą, gdzie mam też lepszy kontroler i ją kupiłem za 9,50, słuchajcie 9,50. Złotego, tak? Złotego już, tak tak, tak, tak. Podczas gdy kosztuje w w sklepie 70, ja byłem skłonny to zapłacić. Byłem skłonny sięgnąć do moich rezerw gierkowych, żeby tylko kupić tą grę, żeby móc powiedzieć coś na podcaście, w ogóle, bo, bo spodobało mi się demo, nie da się ukryć. A co ciekawe, na łana nie ma dema, więc to jest szczyt paradoksów, tak? Było w goldzie, nie ma dema, ceny się różnią i, i co powiedzcie, co sądzicie o tych różnicach w cenach? Czy to was, nie wiem, jakoś nie konfunduje? jesteście zaszokowani? Ty, Hubert, jako mistrz oszczędzania, tak? Bo ty jesteś mistrzem <głos> moim osobistym tych, tych mechanik. Zdaje mi się, że te kody pochodzą z pudełek z Xbox One, które po prostu zostały wyciągnięte i teraz sprzedawane są oddzielnie. Nie wiem, może ja te Xboxy poszły z gdzieś kodem. do sklepów albo coś takiego, tak? Powiem wam tak, żeby jaki to był wysiłek kupić tą grę, znaczy tak, kupić to nie był wysiłek. Odebrałem ten kod. Jak wiecie, ten kod to był skan. Był tragicznej jakości. Tragicznej. Więc co ja zrobiłem? Wrzuciłem to do programu graficznego i musiałem 15 minut siedzieć i wyodrębniać te litery. Ja po prostu wykonałem taką tytaniczną pracę, żeby ten nieszczęsny kod wpisać i to drugim razem mi się udało. Także to jest taki absurd, tak? Tutaj płacę mało, ale potem muszę wykonać pracę półgrafika, jakiegoś amatora, żeby to odczytać. Także to była taka kara. To była kara za kupienie taniej. A sama gra, no, wygraliście wszyscy, tak? To tak, cały szczęście. Ja pograłem 5, 10, 5 maksymalnie i, i nie za bardzo mogę się. Czyli początek, tak, samo tak. tam wstęp do gry. Jest zachwyt, jest... chcesz w to grać? Oczywiście, że chcesz. Bardzo... Znaczy, to leży cały czas na moim rybku od pod kilku miesięcy. To ja sugeruję usiąść do tego teraz, bo to jest super platformer. Jestem w totalnym szoku. Jaka to jest dobra gra? Dlaczego ja o niej nie słyszałem wcześniej? Dlaczego mi nie powiedział? Dlaczego wy nie powiedzieliście, że jest taka dobra gra? Mam do was w tej chwili zarzut. No. Ona ty, ty nie była na mówisz, chyba na Xbox One. Tak, ona, A, ona, ona, ona była grą premierową. wydana była w 2014 roku, prawda? Z tego co widziałem. Czy w 2015? Chyba 14. Nie, to jest. mówię. To jest 14, to jest, mówię, to jest premierówka. Oni to, to Matsa promowali tuż przy, przy premierze Edge One, jako jedną z pierwszych gier w, i, i, te, całego IDS Edge to się wtedy jeszcze nazywało. Właśnie, że wchodzi, wchodzi na Edge Podcast One. Dokładnie. Jak widzicie, ja totalnie pokrętną drogą do tego trafiłem, bo to było przez tak zwane podobne gry do no, innych platformerów, tak? To się, to się zdarza. Mats, te, te siak, jeżeli chodzi o mechanikę Matsa, jest super. Mi się bardzo dobrze dra. Ja lubię platformówki, więc to jest... Jest bardzo dopracowana mechaniczna. To nie jest Ori, oczywiście. Nie jest to Ori, ale i tak bardzo fajnie się dra to malowanie tym mazakiem nowych tych obiektów, które się da jest super. No to nie mówiłem. To jest najbardziej podstawowa mechanika. Byłem w szoku, jak to zobaczyłem, jak jak to jest fajnie, jak to zwiększa w ogóle taką radość z eksploracji tej, tej, tej, tej gry, tak? Mm -hmm. Więc nie, nic nie zakończenie jest stałe i są momenty, że naprawdę trzeba pogłówkować. To nie jest tak, że lecisz do przodu na karku, bo najczęściej kończy się, że giniesz, tak jak w Limbo właśnie. Jak to grałem, to początek Limbo mi się kojarzył, że po prostu co chwila jakaś przepaść... No, ale mi, no, no ja, ja nie miałem problemów, ale co? Ja jestem już wyuczony, jeżeli chodzi o no, platformówki. Bardziej, że się nie spieszyć, no nie? A powiedz, do nie jest Sonic, no nie? Gdzie zasuwasz jak głupi. A powiedz, jak y oprawa graficzna. Oprawa jest super, w sensie to, wie, jak to jest... Jak na e... wow. Jest super. Naprawdę, ja, ja nie mam się do czego przyczepić. Mi się bardzo podoba. Jest to trójwymiar, pełny trójwymiar, tak? Tylko, że gra jest prezentowana w, wyniku, y w, w, w widoku, w, w w widoku nie, w 2D. W tak, ze zmianami kamery, które są super fajne w ogóle. Mhm. Także nawet powiem wam szczerze, że jest mi trochę przykro, że tak tanią kupiłem. No teraz nie kupię drugi raz, no. Nie mogę. Bo nie ma w pudełku. <śmiech> Ale twórcom naprawdę się należy e, absolutnie ta pełna cena, a nie ta bieda cena, gdzie trzeba deszyfrować kod tak naprawdę, żeby to wprowadzić. Ja ci powiem, że mam tylko jedną, jeden zarzut do, do tej gry. I głównie do Microsoftu, który pcha tutaj ID i Wiedzieli, że ta gra jest totalnie inna, więc mogli dopchać tutaj w jakiś sposób lektora, kogokolwiek, bo to jest gra idealna do gry z dzieckiem. I to fakt, to, to fakt. Jest super kolorowa, jest bardzo prosta mechanika, wiadomo, jest, ona nie ma koopa, nie, jeżeli dobrze widziałem, nie? Właśnie to, wiesz, że ja myślałem, ja pobierałem to demo z myślą, że pogramy razem, nie? A to okazało się, że single. To jest Na właśnie koncie. gra, gra singlowa, ale jest to tyle fajne, że właśnie można dać dziecku padań, niech on Próbuję, jak ma jakiś problem, to mu po prostu pomóc i siedzieć koło niego, i się zachwycać tym, co się dzieje, jak, jak, tak. jak dziecko sobie gra. Więc ta... no, ja, ja tak mam z Life is Strange trochę, że, że lubię z boku, ja połaczę, jak ktoś to gra. Naprawdę. No... Ja też mało jeszcze grałem. To samo mam. Ale mówię, tutaj brakuje tej, tego języka polskiego, bo ta gra miała by dużo, dużo lepsze u mnie, no, gdyby to, to, by to była jednak w języku tak, polskim. Tak, tak, tak. Wiesz co, zauważyłem dokładnie to samo. Że, że właśnie troszeczkę tak jak Rayman jest w pełni zlokalizowany. No to jest Ubisoft, nie? To oni, oni większość tych... Oni to robią bardzo dobrze, naprawdę lokalizacja jest świetna. Tylko to jest zupełnie inna gra, to jest bardziej Limbo, no nie? Jeżeli chodzi o, gdyby tak porównać do jakiegoś znanego tytułu, to jest Limbo, tylko w innej oprawie... No, Limbo jest bardziej zabójcze, bym powiedział. Tak? Limbo Tutaj limbo, jest limbo niewiele też robisz... Bo tutaj idziesz, masz ten... Przebijasz ten... się do przodu, a tutaj kombinujesz, tutaj, nie? Tutaj masz, masz więcej zagadek, tak. A tam masz takich lecieć do przodu na... Trochę to przypomina los Viking Stary, trochę to przypomina The Cave. O, tak? to Jeżeli są lepsze porównania, my... tak. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, ale ja pre do przodu już troszeczkę jest tak z marszu zrobiłem, powiem szczerze, tylko Quantum mnie tak odciągnął, więc jak widzicie, totalnie skrajne gry, no nie? Jeżeli chodzi o podejście w ogóle mechanika, ale, ale Quantum był wcześniej, no. Jednak to takie, ten Max to jest takie odkrycie z, w zasadzie z weekendu, powiem szczerze. Już tam zabrnąłem do którejś tam lokacji i powiem wam szczerze, że momentami to ja się zachwycam. Gapię się, szczęka na podłodze, jak to jest fajnie zrobione, jak przemyśleli w ogóle level design przede wszystkim tak, tak, i lokacje, jakie są piękne. Jeden, jeden, jeden z po, jeden z na samym początku, jest jedna jeden z fajniejszych rzeczy, która mi się spodobała, czyli to jak masz taką lokację, żeby wejść gdzieś na górę i ci znikają rzeczy pod spodem. Po prostu, tak, tak, jedziesz tak. i ci znikaj i spadniesz, to spadniesz. No. Nawet, ani, nawet ta, ten, ta scenka, jak upadasz są różne te sceny Tak, zgonu. tak, tak, tak. Że jakby <giby> wpadasz tak centralnie, to świetnie, świetnie jest to odwzorowane, znaczy świetnie jest wykorzystane 3D moim zdaniem, że mm -hmm. one dalej jest, to jednak jest taki platformer klasyczny z boku widziany, ale bardzo fajnie to 3D dodaje takiego smaczku, bardzo fajnie zwiększa Świetna gra w ogóle, świetna gra i świetny indoor. Za 9,50 to po prostu grzech nie brać. Albo za darmo w goldzie. <grystanie> tak. Wiecie co? Rozważałem. w ogóle kupić drugi raz za to 9,50, żeby kod był bardziej czytelny. Pewnie <śmety> <grystanie> dostałbym <było> jeszcze gorszy. <grystanie> Wiesz co? Ja, ja bym na nich napisał maila po prostu. Ale nie, ja, ja bym mam Żebyście sami ja ci że żeby ci przyczyn. wysłali kod, a nie kurde rozmazane coś. Ale to, to jest właśnie wada tych wszystkich Takich serwisów tego typu. Ale, kurde, ja u nich zamawiałem Halo kolekcję za 40 zł też ze była i, i nie miałem z tym problemu żadnego. Też chyba zdjęcie wysła, wysłali mi. A jeszcze o ceny, Ta mała anegdota. Na stronie tam jest polska waluta. Cena jest 9,99. Ale kiedy kupujesz, to kupujesz w brytyjskiej walucie, w funtach, A, no. i jeszcze zyskujesz 50 groszy na kursie. Ale to, wiesz, co, to różnie, bo czasami kurs bankowy jest, jest No Spread ma wyższy. Także tak śmiesznie. Także, ale graję pomiędzy aspekty cenowe i dotarcia do niej. i W ogóle jestem w ciężkim szoku, że tak późno odkryłem. Świetne, świetna gierka. Normalnie ona mnie odciąga od kwantuma. To jest niesamowite, no nie? To że... od razu Quantuma wrócisz do matca i, i będziesz zachwycony. Tak. Będę, będę kończył i nawet nie wiem, czy dwa razy nie przejdę wszystkie znajdźki, ale pierwszy calak to raczej będzie kwantum, Coś mi się zdaje. <laughs> Kiedyś musi być ten pierwszy raz. Dobra. To ja myślę, że tutaj możemy sobie zakończyć dzia dział dziereczkowy i przejść do rzeczy takich popkulturowych, trochę technicznych z w niej nie muszę tej... to powiedzieć Piotrek, muszę to powiedzieć przechodzimy uwaga do pospolitej kultury <laughs> dobra, to chłopaki może, to że Hubert tutaj mało nam się odzywał to może opowie nam o, o całym chromkaście który dotyczy tam jeszcze zdradzaj, ja muszę jeszcze z ku, chyba zdradzić kulisy bo w rozpisce, w polu gry u ciebie nic nie ma to przez to nie masz gierek nie mam gierek no w kolejnym odcinku to już musisz mieć. Już jest na antenie, nagrało się. Sorry. Dobra, coś się wymyśli, jakieś indyka się ogra. Kontynuuj, już nie przeszkadzam. Tak, kupiłem Chromecasta. Kupiłem Chromecasta jak byłem w Anglii. Weszłem do sklepu, z pierwszego lepszego sklepu z elektroniką, popatrzeć po prostu co, co tam mają. I wpadł mi oko Chromecast, który kosztował tam 140 zł także ja cebula szybko w telefon patrzę ile Chromecast na Allegro 180 chyba kosztował dlaczego nie? ale ty masz po prostu, ty masz chyba taką super moc moim zdaniem, ty masz super moc, jest tak sprawdzam kupuję, tak pro buyer po prostu co jest ciekawsze, bo sprzedawca mi powiedział że bardzo szybko schodził te Chromecasty i na przykład na Amazonie, UK nie można go kupić, bo po prostu o, no. mam do ciebie zarzut, wiesz, mam do ciebie zarzut już teraz, wybacz na antenie Dlaczego nie wziąłeś dla nas też? Ja bym to wziął. Dlaczego nie dałeś znać, że są tanie... O, no, przepraszam. No, Jeszcze pomnie płaciłeś? Niedużo, tak? 120 zł chyba, to było 20 coś funtów. Nie pamiętam już. No i to jest takie urządzenie do, do streamowania. Podpinasz pod telewizor i, i możesz sobie streamować Netflixa, zdjęcia. I tutaj mam pewien zarzut do Google, ponieważ on nie ma własnych aplikacji. On przez całą aplikację streamuje z telefonu, ten Chromecast. Mm -hmm. yy, czyli, nie wiem, wrzucasz tego Chromecasta, on ma tylko, on wyświetla tylko jakieś zdjęcie yy, plus godzinę, i jeżeli chcesz coś obejrzeć, no to wchodzisz na przykład do YouTube'a, film, i dopiero wtedy puszczasz to na Chromecasta, który, który ładuje całą aplikację najprawdopodobniej z telefonu, z tego co, z tego co zauważyłem. Czyli to streamuje ta, to, co znaczy tak całą... on jest To trzeba najważniejszą rzecz zaznaczyć, jeżeli chodzi o, o trąb tasta. On nie robi to, co robi yy, Apple TV na, mm -hmm. na iOSie, czyli jeżeli że streamujesz bezpośrednio z telefonu to, co widzisz na, na swoim telefonie. Oczywiście ta funkcjonalność także jest. Nie, nie można na Androidzie. Na Androidzie bezproblemowo. Ta, ja ale jest inna rzecz. Jeżeli oglądasz YouTube'a, to jeżeli odpalasz AirPlay na, na, na iPhone'ie, to działa to w ten sposób, że film ładowany jest na iPhone'ie, a później wysyłany do Apple TV. Jeżeli też tak na Chromecastie działa to identycznie. Nie, jeśli na Chromecastie tak działa to w ten sposób. Ty, ale ja wiem, jak to działa. Czekaj, daj mi powiedzieć. Można puścić film w dwa sposoby. Jeden jest taki, że klonujesz ekran z iPhone'a i wtedy go puszczasz na Chromecastie, ale jest też drugi sposób, odpalasz tą aplikację YouTube'a, ona się wczytuje i Chromecast bezpośrednio pobiera dane z YouTube'a wtedy, albo z Netflix'a. No właśnie. I możesz, nim telefon służy tylko i wyłącznie do sterowania. I to jest dużo fajniejsza opcja. Tak, to, to jest świetne też. Tylko, no, jest po prostu mało aplikacji, jest Netflix, jest Spotify, jest YouTube i wszystko. No dobra, hangouty ale działają jakieś ja tam, się... ale to. Hangouty na, na Kongaś. chyba na no tak. Chyba też są. I można. Chroma sobie puszczać, w sensie skąpa bezpośrednio. Jest jeden program, który umożliwia puszczanie filmów bezpośrednio z komputera. Czyli te filmy, które masz w formatach. No lokalnie na dysku. Tak, lokalnie na dysku w MKV, ale to jest oddzielny program. To nie jest jakiś mm -hmm. program Google, tylko to jest program, co ciekawe, instalowany na przeglądarce Chrome. Bo inaczej się nie da. Tak myślałem. No, czyli urządzenie fajne, jeżeli ktoś chce stworzyć sobie takie, to jest powiedzmy... takie mini, mi, naprawdę mini urządzenie, mini smart TV. Nawet nie tyle smart TV, co małe urządzenie multimedialne, które jeżeli potrzebujesz do streamingu. Takie Bieda Media Center, no nie, tak. trochę takie. Mhm. Ale jeśli masz gdzieś telefon daleko, ładuje się, no to nie skorzystasz z niego w żaden sposób. Musisz mieć mhm. telefon, żeby z niego skorzystać, bo inaczej jest bezużyteczne. Nawet go podłączyć i no tak Spotify Connect tak samo działa, no nie? Że, że to nie jest, że masz aplikację na telewizorze na przykład, tak? I musisz i streamujesz tak na wodę muzykę na telewizor czy na inne urządzenie, nie? To, to właśnie mnie to trochę boli, właśnie. Rozumiem, że Spotify tak samo działa na, na Chromecastie, tak? Znaczy, Chromecast pobiera muzykę już jako sam z siebie, yy, tylko on musi dociągnąć tą aplikację do sterowania. On to mhm. nie po prostu z telefonu. Tak. To... Cała aplikacja jest ładowana z telefonu. No. To tyle no. o Chromecastie. Ja jestem bardzo zadowolony z urządzenia. Jest małe, zbrabne, tak podłącza się pod port USB. A ty masz którą, którą wersję dwójka. tą tak, to jest dwójka. To jest okej, okay. nie wiem on jest fajnie ja się do Jeszcze czekaj, bo ja tego nie znam do końca, jak to tylko pod USB a wideo to a nie, co z wideo? Nie, nie. to jest tak, że podłączasz całego Chromecasta pod HDMI, tylko on, on um, wygląda tak. jak taki trochę pendrive to znaczy w drugiej generacji tak. już troszkę się z to, to zmieniło taki dęgielek, no. i zasilanie on jest całkowicie zasilany z portu USB w telewizorze on, z tego co sprawdzałem to pobiera maksymalnie w obciążeniu 0,4 ampera więc bez problemu można go podłączyć po każdy port telewizora mhm. USB i, i to będzie zasilało i to będzie działało. Ja to wiesz, dla, takich, dla powiedzmy pierwszych telewizorów LCD, to, to jest spokojne mhm. nie. Naprawdę fajne, żeby. Albo załóżmy, kiedy to ten soft w środku jest dramatyczny i nie ma tych rzeczy, no nie? Bo te pierwsze Smart TV to były dosyć tak, słabe. No i właśnie ja mam taki telewizor i, i to było ciężkie, że nie mam Netflixa, nie mam Spotify. API do YouTube'a w ogóle wygasło całkowicie w moim telewizorze, pojawił się wielki error i, i wywalił mi aplikację YouTube. Znaczy ja mam Android TV, taki bieda Android TV, ale sprzed Android TV jako tako. Mhm. Myślę, że z biegiem czasu mam te same jazdy, że powoli będzie Chrome jakiś przedpotopowy, że, że... na przykład Netflixa do tej pory nie ma. Mogę zainstalować aplikację telefoniczną, bo, bo on daje tam jakieś Androida tam 4.3 czy coś takiego nawet nie 4.4 bodajże no i, i mogę wrzucić ale to domyślacie się, że ta aplikacja działa tragicznie, bo, bo to jest rozciągnięta aplikacja z telefonu, nie z tabletu tylko bo telewizor pewnie nie przedstawia się jakoś sensownie, że z telewizorem tylko przedstawia się jako monstrualna komórka no, to jest fuck up techniczny ale tak to jest, anegdota techniczna, krótka na przykład program zdjęcia nie wyczuwa orientacji kanału, oh, To wiecie jest <gryw> po prostu się. słabo, a to jest wbudowane w TV. Po prostu on nie wie, jak streamujesz zdjęcie. Obrócone czasami. 90 stopni. No. Bo on jest wielkim telefonem. Mm -hmm. Mm -hmm. No to widać, że, że nie warto brać i reakty z technologii. No nie? Android TV dopiero, dopiero ponownie teraz się pojawia, że jest używany. No. Ten okres no tak, i tam jest piątej. Fajne. No ja pamiętam jak Od grałem goli telewizor. No, YouTube to, to był jeden z pierwszych telewizorów z YouTube'em w ogóle. Z takimi mm -hmm. widżetami, aplikacjami malutkimi. No ale to ja wam powiem jeszcze śmieszne rzeczy. No moim psowym Android TV jest lak w audio na YouTubie. No to jaka jest użyteczność tej mm. aplikacji? O, ja Jest nie ma sync'u w te Tak. No, to, to, to o czym mówimy. Ja przerzuciłem się w pełni na konsolę. Tam nie konsola obecnie jest. Matej zarobi tylko za ekran. Nawet go odłączyłem od sieci, bo tylko update ciągle pobierał, które nic nie wnosiły. Coś jak preview. <laughs> Może to było preview, tylko <gry Dziękuję> <incapację> nie było tak nazwane, no. Także sugeruję unikać lepiej właśnie takiego dongla, jak i mieć standard pewien, który Google wspiera, tak? W zakresie podstawowym, ale wspiera, tak? Znaczy nie będzie sytuacji, że wygaśnie API do Chromecasta, nie? Prędzej przyjdzie update firmware'u i, i, i to zajdzie. No, no, no za parę lat na pewno coś tam się pozmienia, wygaśnie wszystko, ale to za parę lat dopiero. Ja wam powiem szczerze, tak ja wszystko. jestem takim uszerem mocno Spotify'a najbardziej z tych takich usług sieciowych. No i teraz Netflixa też troszeczkę częściej używam. Nie, no mi brakuje tego Spotify'a takiego w pełni zależnego. Ten taki konek dla mnie to jest kiepskie. Dlatego sobie zrobiłem na Raspberry Server do Spotify'a i to mi się sprawdza i wierzę, że tak pójdą w tę stronę producenci, że Spotify będzie niezależny. Tak? Jak to działa? no Że, że jest serwer muzyki, nazywa się MopyD, i on ma wtyczkę do Spotify i po prostu on jest niezależny. Możesz odłączyć telefon i sterować z każdego możliwego źródła, który wspiera MPD, takie od Limona. No tak technicznie to zabrzmiało, ale to działa absolutnie świetnie. Po prostu serwer muzyki na Raspberry Pi na rządzi. Google, działa Google idealnie. ma jeszcze Chromecast Audio. Nie wiem, czy wiesz. E, no, ma. Wiem, wiem, kolega z pracy mi to promował, ale moje rozwiązanie jest lepsze. <laughs> no mi się to sprawdza. Możecie jakieś tam w Google zobaczyć. Będzie w opisie odcinka, może ktoś tego nie zna, może coś odkryje. Moim zdaniem warto to odkryć, bo to działa te dla, też dla muzyki lokalnej, tak? To jest całe muzyki absolutnie każdej, od radi internetowych do Spotify. Wszystko, nawet Google Play Music nawet działa. A, proszę. Mhm. Grubo, no proszę. Grubo. Dobra to omówiliśmy sobie kromkasta i myślę, że już w tym odcinku nie będzie żadnej technologii, możemy się zająć już tą pospólitą być, to... kulturką tak. <śla> właśnie, bo ta pospólita kultura się przerodziła w kromkasta <śla> tak, okej okay. kulturka, na technologia będzie na końcu no nie, w przyszłych odcinkach, tak, tak. musimy tak trzeba to, to, to, to pokładać. dobra jedziemy sobie może z rzeczą, którą wszyscy widzieliśmy, miała być jeszcze tutaj znamiliana, Diana, ale niestety jej nie ma nie możemy wytrzymać, musimy już o tym powiedzieć. Musimy. Przepraszamy, Diana, tak z góry Zrobimy to bez ciebie. Słuchajcie, jest taki fajny serial, znaczy fajny, mi się nie podobał, ale, ale Hubert mówi, Hubert pewnego dnia nam pisze, na, pisze, pisze nam na statu, ej, zobaczcie to, bo to dobre. To jest idealne. Dobre to oglądajcie. Tak. I, i tak włączyliśmy, to to no, bo karełka. Hubert mówi dobre. A my Huberta słuchamy. A Huberta to słuchamy, serialu? bo on seriale ogląda, nie? No i teraz każdy z nas ma swoje przemyślenia. A o jakim serialu mówimy? Mówimy o serialu... Black Czarne Lustro. Lustro. Nie. <śmiech> nie. Będę tłumaczył. Nie. Wybacz, wybacz po co? Nie ma sensu. To jest Black Mirror, to jest serial brytyjski i koniec. Nie. Nie. Tak, tak nie tak ma tego Black Mirror. Chyba. Więc nie ma sensu. <śmiech> Dobra. O czym jest serial? Może Hubert nam wytłumaczy, o czym jest serial, bo nam go zarekomendował jako serialowi serialowy guru. Każdy odcinek składa się z oddzielnej historii, oddzielnej utopijnej, oddzielnej historii, która jest w jakiś sposób oddalona od naszej przyszłości albo, albo alternatywna, która opowiada o jakichś problemach społecznych najczęściej albo o tym, czego będzie trzeba się wystrzegać za, za jakiś czas, za parę lat. Serial jest świetny. A, absolutnie. No moim zdaniem to jest ta perełka wśród seriali. A ty, Piotr, ile widziałeś odcinków, przyznaj się? Widziałem, widziałem pierwszy no. i widziałem specjala, który do Hubertu mi polecił. No, mało, no. Troszkę za mało, żebyś poczuł. Bo, bo to specjalu. Hubert mi powiedział, że po obejrzeniu specjala. Powinienem być w stanie powiedzieć, czy ten serial mi się tak, podoba, tak, nie. Tak, tak, no, tak. Myślę, że sp ten special idealnie oddaje cały klimat serialu. To jest. Ja to zrobiłem. bardzo niepokojący... mówimy o tym osta o ostatnim odcinku. Mówimy o tym ostatnim. O, o tym w zimie. Jest mm. taki zimowy no, odcinek. Tak, tak. Jest, jest, jest. O, jest świetny przecież. Tak. No właśnie, a mi się nie podobał. No to jest idealny, niepokojący serial, science fiction o, o tym, yy, jak będzie wyglądała przyszłość, albo no, nie wiem. Jakie zagrożenia tak, w ogóle jakie zagrożenia, Technologia tak. przed człowiekiem, znaczy jakie może wygenerować zagrożenie, jakie problemy będzie stawiać przed człowiekiem w przyszłości, tak? A to nie jest jakaś odległa przyszłość, w sensie no nie wiem, no od Kosmiczna 3001. To nie jest tak odległe moim zdaniem. Znaczy nie jest powiedziane dokładnie, tak? To absolutnie nie jest. Nie jest odległa przyszłość, bo no widzi się tych ludzi na ulicy i to są ci sami ludzie na ulicy, którzy chodzą teraz i tylko z urządzeniami jakimiś yy w okach, tak? Czy... Ale jakie to piękne problemy tak, społeczne, tak. czy piękne problemy, piękno, piękny problem, ale jak, jak bardzo pomysłowe są przede wszystkim tematy tych odcinków, tak? Bardzo, bardzo szeroki zakres. Tak, tak. W w ze emocje. Tematów. Absolutnie. Całkowicie. Znaczy, mój zdaniem pierwszy to jest taki, który może spowodować, że się nie obejrzy kolejnych, bo on głównie o, społecz o społeczeństwie, o, o mediach społecznościowych głównie opowiada tak naprawdę w pośredni sposób. Mm ale pozostałe, no i tu Hubert nie powiedział o ważnej rzeczy, najważniejszej. Ten serial ma zaledwie tam ile odcinków? Siedem. Króciutkie sezony. Dwa sezony tak. special. I ten rozumiem, że ten trzeci sezon będzie rozwijany, myślisz, będą kolejne, bo pamiętam, że rzuciłeś tam hasło, że będą kolejne, ja już tam byłem pod sufitem, skakałem. Tak, będą kolejne, uszał. już są ukręcone nawet. Netflix przejął cały serial od, od brytyjskiej stacji e4, chyba tak ona się nazywała i w październiku albo w listopadzie nadejdzie trzeci sezon. Dziesięcioma odcinkami. O matko, cudownie, cudownie. Ja nie mogę się już doczekać z tego wynika, bo tam patrzyłem tak nerwowo, czy już coś nowego jest, ale Netflix ostatnio nawet zauważył, że go tam oglądam i przysyła mi jakieś mailingi, bo tak to się siedział cicho, a ostatnio się zreaktywował, jakiś automat, który tam bada, co oglądaliśmy i ten... Ja jestem zachwycony. Nawet chyba bardziej mi się podobał niż ten Stranger Things, który no, jest zamkniętą historią. Tutaj jednak mi się strasznie podoba to, że każdy odcinek jest o czym innym i jednak dotyka technologii, która no, mi jest bliska w tak, jakimś tam stopniu. Tak? Jest dla mnie ważna w życiu. Dokładnie. No, jest bardzo jest ciężki. No, jest rolę. psychologiczny. Dla, absolutnie dla zainteresowanych nowymi technologiami. To jest ważne. Jako przestroga, tak, tak. prawda? Jako, Wp wpływ na nasze życie. Żeby się opamiętać troszkę, tak? Ja na przykład świadomie ograniczam media społecznościowe, bo powiem wam szczerze, że nie czynią mnie szczęśliwszym te wszelkie informacje i jak sobie zajrzę raz na ruski rok, to mi wystarcza i, i, i ten. Może gdyby tam było mniej osób naraz na tym Facebooku, to nie były miliony, tylko jakieś mniejsze grupy, to może było dla mnie bardziej atrakcyjne, ale nie, mi jakoś to nie jest potrzebne do szczęścia, naprawdę. Także może akurat jakiś fuck up życiowy związany z mediami, społecznościowymi powinien mnie ominąć mm -hmm. potencjalnie, bo, bo jestem troszeczkę oddalony od tego. A, wie, a wiemy, że to jest poważna bardzo tematyka, tak? Bardzo psychologia się ocierająca, problemy mm -hmm. społeczne i tak dalej. Jest to poważne. Polecamy tak. na nie, Hubert bardzo. Po prostu trzeba to Super. zobaczyć, bo to jest bardzo mało odcinków. To nie jest tak, że masz 10 sezonów po 10 odcinków, tylko jest to taka mała... Porcja, tak. tak. Nawet do w parę dni. Tak. Coś jak Sherlock, no nie? Jeżeli chodzi o ilość odcinków. Właśnie zauważyłem, że to jest ten sam model. Z ciekawości zerknąłem, ile tam jest odcinków i też takie niewielkie ilości. Tak się na mnie. odcinków ma Sherlock. Tak. Tak jest model wypuszczania odcinków brytyjskiej telewizji, mi się to bardzo podoba. Bardzo go szanuję, naprawdę, strasznie mi się podoba. Dla mnie to jest, dla takiego serialowego niewyjadacza jak ja, to jest jedyny z, taki zjadliwy, powiedzmy. To znaczy, sposób. mi się on bardzo <grym> podoba, bo te odcinki są dużo bardziej dopracowane i dużo więcej się w nich dzieje, niż jakby były rozwleczone przez 25 odcinków z jednego sezonu, tak? Dokładnie tak. Nie, nie jest. Mhm. Jeszcze można wspomnieć o tym, że serial jest dostępny na Netflixie z polskim lektorem i napisami i to jest bardzo ważna rzecz dla ciebie na przykład, Dominiku. Jest, jest. Ja, ja nadal, ja bardzo ja lubię język angielski i nie, radzę sobie z nim, a tak jak w Quantumie te ściany tekstu mnie po prostu gniatają fotel, a raczej na kolanach siedzę, żeby już tak blisko telewizora jakoś to czytać to wszystko, to tutaj jednak jak się nie zna perfekcyjnie języka, czyli taki fluent totalnie, to się dużo traci, niestety. Mhm. No chyba, że lektor jest jakiś katastrofalny. Znaczy napisy są katastrofalne, bo lektora akurat nie, nie lubię, przyznaję. Oglądałem z napisami, bardzo przyjemnie się oglądał. Co Ja tak. będę totalną hipsterką, bo oglądałem bez napisów, bo, bo tak akurat lubię, jeżeli chodzi o brytyjskie seriale. Jedyny serial z brytyjskimi, który oglądam, to jest Sherlock, bo... On tak szybko mówi, że się nie odarnie. Ale tak to oglądam właśnie bez napisów. I Black Mirror mi się jakoś specjalnie nie spodobał. Nie wiem, nie potrafię określić dlaczego. Czy, czy to jest e, kwestia montażu, czy to jest kwestia e, samego scenariusza tak dziwny serial, że. On ma być nie potrafi doglądać po prostu. No. Bo ja wiem, Piotrek, bo ty tam zobaczyłeś siebie. Aha, Aha. Za parę lat. Zobaczyłeś swoje kłopoty, Ale które zobacz, cię czekają, wiesz, to jak za dużo będzie Obejrzałem wszystkie. Stranger Things, który jest też bardzo niepokojący i, i tak dalej. I mi się bardzo On podobał. Ale jest niepokojący w inny sposób, Stranger things, things. Być może. I jakoś Black Mirror, no nie wiem, mi się nie podobał. Nie jestem w stanie go oglądać, więc obejrzałem te dwa odcinki i powiedziałem: nie. Okay. No to nie dla mnie. Bardzo fair. No, nie, no, nie, nie. Wszystko dla każdego, tak? tak szanujemy to w ogóle. Cieszymy się, że zerknąłeś i znaczy, nie, nie Najważniejsze, są... żeby zobaczyć. Jeżeli, jeżeli ktoś się zastanawia, czy, czy, czy warto, to przede wszystkim obejście sobie ten właśnie pierwszy, drugi, ewentualnie specjalny. po pierwszym odcinku, który jest całkowicie inny niż reszta. Wszystkie no ja to myślę, że to na koniec wszystkie trzeba zostawić. Wszystkie następne po prostu. Nie odcinki, odcinki są całkowicie inne. Tak, tak, no, tak. Ten pierwszy jest straszny. Po, po, mówię to. Po obejrzeniu tego specjala, to widać. Odstaje przede wszystkim. To nie, troszeczkę mieści się w tej konwencji, ale tak, no. Jest trudny w odbiorze, o tak można powiedzieć. Dlatego lepiej tego na koniec zostawić, aby w ogóle odpuścić nawet bezpiecznie. Chyba jakoś tam się dużo nie straci. Nic się nie traci, bo każdy odcinek to jest odrębna historia, absolutnie nic nie mają ze sobą wspólnego. Żaden odcinek. Można oglądać 4, 2, 1, 9. W jakiejś tak, chwili kolejności. Ob, kolejność nie ma, że, dokładnie. Kolejność nie ma żadnego znaczenia. Mhm. Ale wspomnieliśmy o Sherlocku. Sherlocka ja dopiero odkrywam. Dopiero widziałem jeden odcinek, który mi mnie To jest, perła. Się to jest brytyjska czasu. perła, to jest dzieło najwyższego sortu popkultury, kultur popularnej. Finezja. Dokładnie. Tam jest taka finezja, Brytyjczycy są ukazani chyba perfekcyjnie. W ogóle styl brytyjski, zachowania, ich takie specyficzne, znaczy wiecie o co chodzi, zachowanie chodzi o, takie. Chodzi, chodzi o taki stereotyp takiego Brytyjczyka który jest taki och i ach, nie? I, hmm. i ale jest szalone mówić... w sercu. Tak. tak. Ale w sercu jest wariatem totalnym. Tak. tak. Niesamowite, niesamowite. No nie wiem, no, jeżeli chodzi o Terlota, to ja bardzo czekam na ten nowy Tak, sezon. już skończyli go kręcić i ma być w następnym tak. roku. Tylko właśnie to jest minus brytyjskiej telewizji, no bo pierwszy sezon wyszedł w 2010, drugi w 2012, czyli dwa lata czekaliśmy na trzy odcinki. Potem, no po absolutnie najmęczarni wszystkich fanów, bo wiadomo co się stało w drugim sezonie, w ostatnim odcinku, dostaliśmy trzeci sezon, który również był absolutnie fantastyczny. W ogóle kamera tam, tak jak pracuje tam kamera, to w żadnym innym serialu nie, nie, nie widziałem takiej pracy kamery. No, i czekamy na czwarty sezon, który miał się pokazać w 2016. Niestety, Benedict Camberbacz przez te cztery lata zdążył zostać absolutną gwiazdą kultury popularnej. I, i nagle stanie się doktorem strefy. Tak, dokładnie. I Martin Freeman to samo, przecież grał w qtr tak. bicie. No, ten serial no, wychodzi. Z mi się wydawał. Mówię, kurczę, skąd ja znałem tą twarz? <śmiech> <śmiech> Autentyk. Bo nie, nie sprawdziłem obsady, tylko po prostu odpaliłem i, tak mówię, pomyślałem sobie, opowiedziałem mi, że, kochanie, zobaczmy tego Sherlocka, tam chłopaki polecali. Na podcaście dowiedziałem, że nie będzie kręcony tamten, bo wiadomo, geneza jest taka, że ja byłem smutny, bo mieli, czy zarzucili, tak, ten, ten kinową ekranizację. Tą mhm. nową, z tamtym juniorem. I, no i powiem szczerze, już nie jestem smutny. <laughs> Mówiliśmy, że tak będzie. Tak, w ogóle to po prostu siada się przy tym ekranem i nie ma opcji, żeby to wyłączyć. Tak, tak. Nie, nie ma opcji, żeby to nawet po kawałku oglądać, bo mm -hmm. po prostu odcinki są bardzo takie mięsiste, bo to jest półtorej godziny. Tak. tak. Wiesz, co ci powiem jeszcze? Po cztery, ja drugi drugi sezon, sezon, że ten pilot jest taki To na, na drogi będą takie jazdy potem. A teraz pomyślcie, jak ja mam szczęście, że ja teraz mogę oglądać to ciurkiem Pomyślcie, jakie My mam... My też możemy to pojęć więcej. Tam jest tak wiele smaczków, których się nie widzi za pierwszym razem, bo... Arcywróg, no nie na początku. Wystało nawet nie tylko arcywróg. Tam są na przykład takie wstępy, że na przykład w jednym z odcinków jest wspomniny o pomarańcze. To Zobaczysz, jest, jest jeden wstęp i on pojawia się tam w... I, I to w jednym ze specjali, i to w odcinku w trzecim sezonie, tak, jeżeli a, dobrze to pamiętam. To jest nawiązanie do jednej historii Sherlocka Holmesa z książek? To też. Jest, to masa, jest masa takich niuansów, które wracają. Bo tutaj trzeba, trzeba wspomnieć o tym, że ten serial to jest współczesna wersja z Sherlocka Holmesa, ale on jest bardzo inspirowany książkami, to w sensie tak. fabularnie. Tam jest mnóstwo, mnóstwo jest, jest. nawiązań. To właśnie zauważyliśmy, jak przeglądaliśmy w ogóle ile z odcinków, jak to wygląda po sezonach, tam są to są tytuły opowiadań, tak, tak. z tego co wiem. Tak, bardzo, yy, nie takie same zbliżone. Tak, znany, bardziej znanych. Yy, tak, tak, tak, że od razu hmm. kojarzysz, no nie, że to będzie ten, ale mistrzostwo, chyba to jest lepsze od tego detektywa moim zdaniem, którego też troszeczkę tam liznąłem, To też wszyscy mówili... To, oj tak, nie, to było słabe, to, to akurat ci nie polecam znaczy, że był wielki hype, ludzie się w ogóle zachwycali, a ja przyznaję trzy razy mm -hmm. zasnąłem nie, True Detective na nie, początku, nie jest ale może po prostu byłem zmęczony zwyczajnie, ale no nie wiem, czy na Sherlocku bym zasnął, zresztą będę oglądał niebawem kolejne bo moja żona też już czeka kiedy, w blokach startowych kiedy będziemy oglądać ale niestety jest Quantum Break ja, i Quantum Break ma większy priorytet bo tam też jest serial więc też da się obejrzeć, to jest spoko ale jestem mega wam wdzięczny za, za rekomendację, bo gdyby nie też na cudowny podcast, zwykle nie odkryłbym tego, bo nie ma opcji, bo po prostu nie. To, to, co się działo w internecie między drugim a trzecim sezonem, to jest totalna Oj jazda ten. i. Więc no, a, a skończysz, wszystko. Wszystko. skończysz to wszystko i jeszcze będziesz na tym hypie tuż przed tym następnym sezonem. To zobaczysz wyrobił, o co znaczy to jest taki hype? pomyśl, że ludzie czekali na, na rozwiązanie dwa lata. Tak. Powtórzmy jeszcze, kiedy będzie kolejny sezon, żeby słuchacze wiedzieć. W tym roku. Nie, nie wiadomo dokładnie nie wiadomo kiedy, kiedy, ale oni, oni, oni wypuszczają to mniej więcej. Tak. Oni we... nie wytrzymam do stycznia, też, żeby nie obejrzeć tak wszystkiego. Nie ma opcji. Nie wytrzymam do stycznia, żeby wszystkiego Nie, nie, nie wszystko. <laughs> Tylko po prostu... Już myślałem, żeby tak sobie dawkować tak? odcinek na tydzień i tak sobie wycyklować, żeby nie idealnie było... Jak na... <laughs> chcesz, to sobie zostaw lukę między drugim a trzecim sezonem. <laughs> Ale tak, przecież nie po prostu włączysz jeden odcinek i włączysz następny, bo nie wytrzymasz. Tak, po trzecim sezonie ten, a później jest jeszcze ten special, który ryje Be Beret i trochę dodaje jeszcze informacji takich smaczków I, i, to, i to mówisz, kurde, ja chcę już. Ja chcę już to wiedzieć. Wiesz co, ja mam wszystkim takie wrażenie, że ten serial jest mądry. Bardzo. Że to nie mhm. jest mord mordownia gry o Tron. On ci pokazuje, że ty też jesteś w stanie być tak samo mądry jak Sherlock. Samo analizować tak. rzeczy, nie? Ty a to... a właściwie wiecie co, iż technikalia, te, jak są w ogóle zdjęcia super zrobione, te efekty. Praca w ogóle. kamery to jest wow. perfekt, szczególnie w trzecim sezonie. To jest to, to, jak pracowa Część. kamera i dźwięk. Jak, jak on tam y, analizuje, no nie, jak to jest tak pięknie pokazane, jeżeli chodzi o technikalia. No, jak z dobrej gierki takiej fabularnej, gdzie, gdzie graczowi tak sprzedaje się wieści w taki specjalny sposób, tak informacje. Super, co to zrobione, wow. No i jest nawiązanie do technologii. Jest. jest. To, no, jest, to jest współczesna wersja szeroka Holmesa. Tam, tak. tam będziesz miał Całkowicie, mnóstwo. Całkowicie, pełną gębą tak. tak zwaną. Całkowicie, tak. Super, hmm. super. Dzięki za rekomendację. Jestem już taki nachajpowany, że nie wiem, co się stanie, jak przestaniemy nagrać. Czekamy na Szczepana Cholewę, <laughs> czyli polską wersję szeroka Holmesa bo tak, ciekawe. wyszła informacja, że polskie studio robi Sherlock Holmesa na polskiego. Tak. <laughs> tak. I to jest studio, które robi jakieś inne tak, seriale. Takie no, zobaczymy. Tak. ciekawe, co powstanie pierwsze. Amerykański Wiedźmin czy polski Sherlock. No. Właśnie. Bo jak wiemy, polski Wiedźmin nie był taki zbyt ambi. Nie, tam w fandomie jak się, jak była ta przerwa między serialami, między sezonami, to powstał pomysł na Szczepana cholewę, który razem ze swoim księdzem, który wrócił z misji, bo oczywiście w polskich serialach, no to ksiądz, który wraca z misji. <głos> oczywiście. Rozwiązują zagadki kryminalne. <głos> znaczy to może być dobre. To jeżeli to co z, tak, z głową. Sz Szczepana Cholewę oczywiście Piotra Damczyk. <głos> oczywiście. Tak, no i jeszcze tam było parę smaczków, które już pozapominałem, bo to było tak dawno temu. W ogóle powstawały jakieś scenariusze, czołówki, no to, co się działo w internecie, jak ludzie się nudzili po prostu między jednym a drugim sezonem, to jest, no, niesamowite rzeczy. A jaka to jest geneza, że to, że ludzie wpłynęli na, na studio pewne, które rzeczy nie, nie, nie, nie, chce to nie, robić? Ja czy... jako anegdota opowiadam, a, a studio. Bo ja bym to zobaczył studia polskie, na no to tylko wypłynęła informacja, że robią serial podobny Polska, do Sherlocka Sherlock, Polski serial, który ma być na podstawie Sherlocka. Tak, no i tyle. No ja przyznaję, że książek nie czytałem, jakoś ominęły mnie. Mnie A, też, ale nie robią aktualnie. Na szczęście z książkami jest tak, że nieważne ile upłynęło czasu, dalej smakują tak samo, no nie? I to jest hmm. Sherlock Holmes Doyle jest z 1900 roku. Tak, no to jest ultra klasyka, tak. no, nie? Tak czyta się bardzo fajnie, bo właśnie zacząłem czytać. A jak już jesteśmy przy książkach to coś pochodnego od książki może weźmiemy sobie na, na, na, na, to na jak stół To Jak się mówi ładnie na komiksy? Tak. Powieści graficzne. Powieści graficzne, Czy, czy, czy Grzesze, Hubert, poprawcie mi chłopaki? Ale wszystkie czy... Nie. Nie. Nie każdy. Powieść graficzna to jest taki... No jakby to ująć w najprostszych słowach komiks, który jest jedną całością, który opowiada jakąś dojrzałą historię. To musi być dojrzała historia, to nie mogą być superbohaterowie nawalający się gdzieś, bo to jest komik zwykły. Tak, o takiej mm -hmm. opowieści graficznej chciałem opowiedzieć. Ekstra, ekstra. Chciałbym opowiedzieć o opowieści graficznej o nazwie Saga, która jest absolutnie fenomenalnym komiksem, powieścią graficzną, która jest połączeniem Gwiezdnych Wojen z historią o Romeo i Julii. Takie fajne wątki się przewijają tam. Saga opowiada o o dwóch zakochanych, o dwóch zakochanych, którzy znaleźli się w wojnie, którzy są absolutnie z dwóch różnych ras, które te rasy toczą wojnę. I no, jak oni się znaleźli w tym konflikcie, nie mam pojęcia, ale... Próbuj, próbuj. My, ja tu słucham, widzisz, jestem zasłuchany, po prostu... ja, ja mało sobie przeczytałem, więc nie jestem w stanie w pełni jej, jej opowiedzieć. Żeby ustalić fakty, to jest... To nie jest żaden cykl 20 tomików. Tak? To jest nie. jedna historia. To jest Cekowieść. historia, która jest podzielona aktualnie na 5 tomów i wychodzą, wychodzi reszta. W Polsce wyszły 4 tomy. Tak. Piąty, jest, piąty jest aktualnie Spredukcji. w produkcji. dokładnie. A, czy, czyli ten ostatni nie będzie to nie, nie jest to Siemiec. Jakiś tam Potencjalnie. To nie będzie 40 może, ton, to tylko może być ta To może być tasiemiec. Może być. Aha, okej. Okay. No pierwszy kadr z tego komiksu zaczyna się porodem. Po prostu i potem to dziecko jakby ze swojej retrospekcji, ze, ze, sw ze swojego punktu widzenia jest narratorem i opowiada całą historię jego rodziców. Którzy tam... Mm -hmm. Ta historia ich miłości może być jedynym sposobem na zakończenie wojny. To jest, no po prostu czerpie z garściami z, z, z Romeo i Julii, plus jeszcze stylistyka absolutnie Star Warsowa, czyli, czyli planety, statki kosmiczne. No, fantastyczna fabuła. To, jest, to odróżnia ten komiks. Kreska jest też całkiem, całkiem spoko. Tak, kreska jest w ogóle chwalona przez no, przez wiele ludzi. No mnie na pewno Hubert ciekawiło się. Mogę ten, ci pożyczyć tak jak chcesz, bo no, Och, i, idealnie. są... Lubię takie rozwiązania. Kadry są bardzo odważne. Oszczędni w sensie... I mądry, r, rysownik nie... No... R, r, nie próżnuje tam, rysując. Te, gdzie ma być, gdzie ma być krew... Nie, gdzie ma być krew, tam jest krew. I to... Można przyznać gdzie ma nie być gore, widać rozumiem, coś, tak, co, ma, co, co normalnie byśmy widzieli, to rysownik po prostu się nie boi. No, tak, to jest tak. powieść graficzna, która jest przeznaczona dla do dorosłego czytelnika. Dla dorosłych, tak. Dla dojrzałych, dorosłych czytelników. To tak jak ja. To I jeszcze mogę wspomnieć to nie... o tym, że aktualnie w Polsce wydaje go mucha w cenie tak. okładkowej 59 zł, ale bezproblemowo można można go wyhaczyć na, na różnych portalach aukcyjnych, czy w tanich księgarniach za 40 zł, jeden tom. To przyjmijmy, że ja ci wypożyczę Quantum Break w pudełku, nie For z Box, że było jasne, bezpłatnie. A ty mi wypożyczysz komiks i będziemy kwitali. Słuchajcie, to mamy jeszcze, oprócz takiej sali, którą wam polecamy, bo ja odczytałem ja tam dwa tomy i jest super. Naprawdę, mi się, mi się podobała sada. choć początkowo pierwszy raz jak dotknąłem w ogóle Tomiku pierwszego, to go otworzyłem i patrzę na kreskę i mówię Ojej, no ale co to? Chciałem no, ja to czytać? ale tak to, to był to był pierwszy, pierwszy odruch, hmm. ale uznałem, że C, Cello, kupię, nie? I kupiłem i zaciekawiło mnie to wszystko, przyzwyczaiłem się do kreski, zacząłem ją nawet chwalić i tak mi zostało i teraz kupuję dalej. Historia jest mega wciągająca. W sensie to, mm -hmm. to, co się tam odwala w tym komiksie, świetna rzecz. Nie no, S Seda jest naprawdę super. Słuchajcie, mamy jeszcze jeden newsik komiksowy. Ale taki szybki. Szybki i nie dla wszystkich może ważny, ale, ale jednak. Jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że ma się pojawić wielka kolekcja DC. Więc uwaga, nowa wielka tolercja DC już jest w kioskach. Tak, jak tego słuchacie to już jest w kioskach. W ogóle mam bardzo ciekawą wiadomość, bo w kioskach nie wiem jak w kioskach, ale w Empiku na pewno są już dwa tomy dostępne. Batman H6 o. część pierwsza i część druga. Z tego co czytałem przed chwilą na Facebooku. Pojawiły okay. się dwa naraz w cenie 20 zł i 25 zł, albo 15 i 25 zł, i można je kupić. W Empikach, na pewno. Okay. W kioskach nie wiem, jak to będzie i jak to jest. A, a które te części Batmana są to są zapowiadane? Batman te... Hasz część pierwsza i część druga. A, to jest hash, okej. Okay. No tak, jak, jak okay. mówiliśmy, to jest pierwszy. Po, to jest całkowicie początek kolekcji. dobra. A właśnie o Batmana, bo coś mi się przypomniało, bo ja nie jestem komiksowa, a mogę próbować być. Znaczy kiedyś w przyszłości. Czy przypadkiem to nie jest tak, że jakiś do, dobry Batman jest dobry na początek? Właśnie coś tak mi świta, w którymś podkresie słyszałem, z... może. Potem, to, to ja Hasza nie czytałem ze względu na to, że jest bardzo drogi. Był bardzo drogi na aukcjach, bo no, edycja Egmontu jest bardzo stara. Czytaj, czytaj Hubert, idzie, idzie i kupuje kolekcję No jak będzie tylko w kioskach, a będzie na nasze jutro, to na pewno kupię. Mm, spoko. No ja też pewnie kupię, bo Hasza Aturat czytałem, ale nie posiadam w swojej kolekcji, więc... Fajnie jeszcze nie wiem, czy będę na bieżąco kupował całą kolekcję. Ja też nie wiem, czy będę na bieżąco kupował, bo nie wszystkie rzeczy tak, ja mi są niektóre potrzebne. Niektóre rzeczy po prostu mam i to dużo ładniej uprawione niż w kolekcji DC. Dokładnie. To ja ci jesteśmy w nie, przynieść komiksowych, to podam też inne ważne newsiki. jeżeli chodzi o DC, to, które ja śledzę. Pojawił się nowy Tom flasza. W Polsce, w Polsce, no to jest Polsce, ważne. oczywiście mówię o Polsce, a nie mówię o UK. muszę no, tak, sprowadzić zawsze flasza z Amazon. Mówię, tak. ale ja mówię o wersjach polskich edmontowych, więc pojawił się nowy Flash i pojawiła się Batman Ziemia 1 tom drugi, który miał się pojawić. Może kiedy Tata ja to niego kupię i za, za co ja to kupię? <laughs> ja, też, ja też będę, uwierz mi, się zastanawiał, co, co, co, co z tym fantem zrobić. No dobra. To jeszcze mamy dla was małe zaproszenie? To nie będzie zaproszenie, to będzie zapowiedź, niestety. Zapowiedź? Zapowiedź, ponieważ w sobotę i niedzielę Festiwal Serialis w Katowicach, na który pojadę jako specjalny wysłannik podcastu Gierkowcy i opowiem o nim za dwa tygodnie. Super, super. Przepraszam was, ale wcześniej w ogóle nie było żadnej informacji o tym, że będzie dwa tygodnie temu taki konwent i będzie on dosyć duży. Będzie się odbywał przy spotku w Katowicach, jak nie w samym spotku. i będzie trzydniowy, czyli piątek, sobota, niedziela. Niestety widać, że to jest pierwsza edycja, bo większość programu zajmują panele o Doktorze Hu, które już były na Humanikonie, więc pewnie na następną chwilę coś <głos> próbowali znaleźć i, i tak to wyszło. Mm -hmm. No i jeżeli mam nadzieję, że nam się jeszcze uda to wrzucić na Facebooka i na, i na, i na Twittera, to może spotkacie Huberta albo spotkaliście lowczy, tak? W trwania z serialisu. dobra. Słuchajcie, dzięki wam za wysłuchanie szesnastego odcinka. Prawie dwie godziny, jeszcze tak pogadamy chwilkę, w dwie godzinki. <głos> No, ale tak, trochę się wytnie. Tak? Jesteś jeszcze do 10 minut. Nie no, dwie godziny to, są, to jest dobry czas, taki Ja myślę, się, no, że możemy że... spokojnie, spokojnie sobie kończyć. Słuchajcie, piszcie komentarze, bo widziałem fajny o ten komentarz, który. Zawsze dziękujemy na, za każdy. No, w ogóle tak, super, tra, każdy Isaac, każdy. Isaac napisał. Jak zawsze nie zawiódł. Tak, mamy jednego wiernego komentatora. Jest nim Izak. On komentuje prawie wszystko z leci ten Izak? Izak Iza pylny. A, ten Izak. Bardzo, bardzo, bardzo miło, bardzo miło. Fajnie, że się aktywizuje. Tak, z odcinka. Ma, mam nadzieję, komentuje. że trafiam w jego gusto ze wszystkim. Nie tylko z gierkami. Oby, oby. Mam nadzieję, że da nam znać, gdyby było jakoś kiepsko, albo coś było, szło w złą stronę. Jako jedyny komentujący to może nas nawet pokierować, co, co chciałby więcej to, to to Tak, jest, To jest właśnie, widzicie, zaleta bycia komentującym. Możecie nam powiedzieć, co wam się podoba, a co nie. I róbcie to, bo, bo, to, bo to naprawdę... Zachęcamy. W... Zachęcamy. Zachęcamy. No Piotrek, ważna rzecz. Będziemy właśnie, jak nie wiem, w jakszym cyklu wydawniczym to ładnie się ułoży, ale możemy zapowiedzieć, że będziemy na tym słynnym spotkaniu rozgrywki, rozgrywka party. Tak, więc tylko nie, że rozgrywka party też będzie po, po wydaniu. Czy, czy, ja on, czy może wpadnie, chwilę no. przed... Po, akurat Nie, nie, nie fakty. Rozgrywka party jest w weekend. Tak, w sobotę. A my wychodzimy w piątek. A, a my wychodzimy w no to i tam działek. To. Panie. Nie, w piątek. My wychodzimy w piątek, Hubert. Widzisz, tak dawno ci nie było, nie wiesz, Teraz, co się stało. w piątek? Tak, przełożyliśmy to na piątek, bo... To hu... Gdzie z głosowaniem, jakimś, czy cokolwiek? Czy nawet poinformować. Było. <laughs> Było, ciebie, ciebie nie, to, Byłeś w innej strefie czasowej i nie mogliśmy Ciebie znaleźć. No Niestety. dobra. I Czyli się zastanawialiśmy, co robić. W takim razie Wydaje... zapraszamy na festiwal Serialis, który odbędzie się w sobotę. Oj, jest dobrze, to wszystko złożyć i się wydamy. <laughs> Jak, to. Teraz już trzeba, nie ma wyjścia. Także jeżeli. ja czy tak, z rozgrywka party jest to wydarzenie specyficzne. Ale na pewno będziemy tam, będziemy tam w komplecie, tak? Z tego wynika. Wszystko wskazuje. No, będę Hubert, Wszyscy. nie wiadomo. Po 22 mogę być, bo akurat o 22 będę w Warszawie czy, czy centralnej. No to, A, to myślę, centrum. że jakoś tam się myślę, wystawiamy. Myślę, że wtedy jakby impreza przyjmie właściwy obrót i ty będziesz w idealnym <głosy> tak. momencie. <głosy> tak, dokładnie. <głosy> Uratujesz <głosy> nas. <głosy> jakby coś. No, ja będę na pewno. Na mniej więcej 100%, bo nie 200. E, łazi w, nasza, w naszej koszulce dzierkowcowej. I teraz uwaga. Mały, mały disclaimer. Mamy sklep. A, no jest. Faktycznie. Ja, ja, mnie ciągle nie stać na ten kubę. Ale... Kubę 20 zł. Do inta nie stać. Widzicie? I teraz uwaga. Możecie Kto nas wesprzeć, Kupując produkty z naszego sklepiku, wspieracie nas, bo my dostajemy z tego tam niewielką prowizję, ale jednak. Kubek zawsze się przyda, no pić trzeba, nie? Tak, Proste. dokładnie. Kubek wam się może przydać, czasami może potrzeba przypinka, żeby komuś pokazać wow, tu słucham takiego podcastu, a może koszulka lądź, cokolwiek. No i kubki są najlepsze. Zbierajcie nas na Patronite. Patronite, Payu, Paypal. Nie ma, nie ma. Nie, <śmiech> nie ma, ma, nie, ma taki... <śmiech> nie ma Payu, nie ma Paypal. <śmiech> wchodzicie na naszą stronę, tam macie zakładkę Sklep i was przenosi do sklepu na Kapsule.pl. Ewentualnie wchodzicie na gierkowcy.kapsule.pl i tam możecie sobie kupić nasze koszulki. Myślę, że to jest fajny pomysł, bo parę osób nas zachęcało, żebyśmy to, to zrobili, bo chcieli nas właśnie w ten sposób wesprzeć, więc to, więc to otworzyliśmy. Mam nadzieję, że całe, całej reszcie też się spodoba. Poza tym fajnie mieć na biurku w pracy kubek niszowego podcastu. Ulubionego niszowego podcastu. Ulubionego niszowego podcastu. Ktoś podejdzie? A co to takiego? A, to musisz posłuchać, aby się dowiedzieć. Miła rzecz, moim zdaniem. wasze fanty są fajne. Można w no. sumie napisać na tym kubku. Kubek niszowego podcastu. A to dobre jest. No, trzeba, widzisz, pomysł wykorzystać. Tak, być może, jeżeli przy okazji, jak już mówimy o sklepie, to jeżeli naprawdę potrzebujecie czegoś, jakiegoś produktu z tym logiem, które, które mamy, to powiedzcie, ja z chęcią taki, taki produkt stworzę udostępnie, żebyście mieli Ktoś potrzebuje stringi dla swojej wybranki? Spoko! <grym> <grym> to już też hard jest jakiś mod. <grym> Ekstremalny przypadek. No Ale jak ja mówię, kubeczek zawsze w cenie. Mówię wam, ja ciągle na kawie jadę. Mam taki level design fajny, mam też rozrywkowy. Dlaczego mam nie mieć naszego? Po co tym mało podcastów ma kubki, chyba. No my, my, akurat mamy. Tak, i to nie jest skok na kasę. <głos> <głos> na nie, pewno. nie jest, bo u nas akurat <głos> ustawiłem prowizję taką całkiem, całkiem niską, żeby, żeby nie był to stąd. Jakieś wielka, Po prostu wielka. robimy to z pasji, to nie chodzi o zarabianie. Przecież nie oszukujmy się. Sklep został otworzony tylko i wyłącznie dlatego, że parę osób nas po prostu poprosiło. Pewnie normalnie byśmy tego nie robili. Powinniśmy no, no, numerować te kubki, moim zdaniem. Powinny być, wiesz, 001 Jakieś wciąż ręcznie. Na utrzymanie serwera, oczywiście. Będziemy zbierać Tak, przede no wszystkim. No, Czasu na koszty stałe. Dziękujemy. Dziękujemy. Piotrze, nie? Zapraszam na serializ w sobotę. Zapraszamy na Serializ, wchodźcie na Facebooka, Twittera, YouTube'a i, i tak dalej. Na no wszystko wchodźcie, do czego są linki na, na stronie. Tak, jak najbardziej. No i subskrybujcie nasz fighting, bo to jest najważniejsze. A na YouTube. To, to, to. Nie, nie, nie nie mów o tym. To nie Cicho. To nie jest nasze medium docelowe, my jesteśmy radio. Tak, to jest takie do, dodatkowe. Słuchajcie, Myślę, że możemy zakończyć szesnasty odcinek podcastu Gierkowce? Dzisiaj ze mną w studiu był Dominik Kowalski. Dziękuję pięknie. Hubert Bajta. Cześć. Odcinek prowadziłem ja, czyli Piotrek Zaborowski. Słyszymy się już za tydzień.